A podcast sportowy. Strony cylindrowe są dla mnie wiesz, dosyć obce, rzadko tam zaglądam. Tak Na razie wiem, że czwartego dnia z powodu sztormu skancelowali wyścigi. No. A może. Tyle, tyle mi się udało dowiedzieć. To, to bardzo wiele. Ale wiatr jest chyba potrzebny. Jak każdy, w jak panowie, jak ja każdy odcinek podcastu ten no zaczyna się. Z, tak? No właśnie. Jak to się mówi? Z cicha pęk. <słatki> chyba ty. Nic z gruchy, nic z Pietruch. Tak Nie mówię, zamykaj mi Tak powiem, wstopa. zrobię ze swojej niewiedzy atut i. <gry> no to teraz powiedz Na pewno któryś z słuchaczy. Któryś z naszych tak. uza... su... chłopców. Łabaj! jest. Suchył to mówi słuchaczy. No. Słuchaczy któryś z naszych na pewno wie więcej na ten temat niż ty. A na jaki temat? Powiedz słuchaczom jeszcze. u. Ale jaki temat to miał być nie. Nie, wiesz? bo to miał być szerzej, bo to była szerzej zakrojona akcja. Miała A to być. może to opowiedz wszystko tak malowniczo. jak w tych być? miejscach A jak... będą mieli w Czegoś wyobrazić. nie wiesz, to, to pi. <laughs> A wszyscy będą to mieli w wyobraźni potem. No. Będę malował słowem. Tak, ja sobie jak, po, jak nasz poeta języka tak. ten, ten, Borek a... Mateusz. A potem <laughs> Nie, malować poprosi... słowem to chciał, to chciał komentator <laughs> Zdorowicz. Jak mówił, Dlatego, jak, jak podcast mówi, powinien i... zacząć od słów: "Halo, halo". <laughs> <laughs> jak, mówił, jak się dowiedział, że nie ma nie dociera obraz. Do, dostałem informację, że do naszych widzów nie dociera obraz, wobec tego postaram się malować słowem, tak powiedział. Który odcinek? 147? Ja chyba przesadziłeś. Chyba przesadziłem? Wydaje uh -huh. mi się, że 144. 40 40 całkiem niedawno, więc chyba 144. Tak, daleko nie dojechaliśmy. Ale, ale może, może ta kilka pomin pominęliśmy. Bo on, nie ma, on nie ma czasu, nie ma czasu, a sam nagrywa w międzyczasie. Moim zdaniem 144. Dzisiaj u redaktora tutaj w naszym studio jest, jest internet, więc mogę sprawdzić. Faktycznie, tak powiem, Zawsze że, że nie, nie użyję, użyję słowa, walnąłem się o trzy <głosy> odcinki. 144. 144. Odcinek a podcastu 144. podcastu sportowego. Witamy serdecznie. Wszystkich Dzień dobry. słuchaczy, którzy już myśleli, że nigdy nie wrócimy. Ja też myślałem, że nie nigdy nie wrócę. No, no, nawet, nawet mój pan doktor też myślał, że nigdy nie wrócę, ale okazało się, że to da No to jestem. Ale cały bieli. Co zrobić? To cały w bieli to nie. My już ja tak to... trochę jesteś. No. My już, no nie, drodzy trukacze, słuchacze, trukacze, jesteśmy starsi. Delirium. Zmęczeni. Delikty. Mamy kłopoty. zdrowotne. zdrowotne. Ale, ale, ale ciągniemy ten wózek jak te tak, whisky z pokładu tak, i, idę. tak. Właśnie oślepłe no, kolejki w kopalni. <głos> no, ten Między innymi dzięki niej ciągniemy. <głos> Pan doktor powiedział, że whisky to jeszcze długo, nie. Nie? Nie. A co? No co, no mogę... Sok z marchwi? Z buraków, hmm. bo obniżają ciśnienie. Kalarepka. No, ale jestem. Być może do mojego tego przyczyniło się spotkanie na San Siro i wyjazd na ten mecz. Tak mnie zdenerwował, że aż mi ciśnienie skoczyło. A jakie skoczyło. leki ci przypisał? Nie pamiętam, strasznie trudne nazwy są. Subiektywny podcast medyczny. A tak, tak, wiecie, że znowu od, od poprzedniego podcastu, to was nie zdziwię, minęło trochę czasu. No, no wiemy, bo pamiętam, więc... że jak nagrywaliśmy podcast, to nie było orła, a teraz jest orze. No właśnie, więc od czego Ja zaczniemy? jeszcze go nie widziałem. Od orła? Znaczy wiem, że będzie, ale jeszcze go nie widziałem. Orła no, no, nie będzie. widziałeś? na koszulce. Nie. To ja panu dam, on taki pan tutaj weźmie potłucze talerze i pan zrobi takiego, taki mam tutaj. A nie, nie, tu mam taką monetę, to, to pan tutaj to pan, to pan, to pan, to pan spojrzy panie. No to tak wygląda. No. no to co, w jakiś sposób tą żenującą aferę chcemy podsumować? Nie, w ogóle... Ja ci myślę, się... że chcemy. Nie, no, naprawdę? Chce Ci się, tak. się o się... rozmawiać? Nie, no znaczy chce mi się powiedzieć tylko Z tyle, dziś, tyle że, że, że poziom bezczelności działaczy Polskiego Związku y, Piłki Nie zaskoczył jest... nikogo. Nie, nie, nie, nie zaskoczył. Nie zaskoczył, <laughs> dlatego, że oni nawet tego gołosa, tego swojego machera od marketingu pożar się Boże nie wyrzucili. No ale przecież jak on dostał nagrodę międzynarodową... Ale to Lato dostał. No, dostał nagrodę. Będał to będał, będał, będał, będał, będał. Jak, tu, jak tu wyrzucać kogoś, kto, kto zrobił nagrodę? No, no, wiesz, no tak, to, to prawda, bo, bzdura, no. bo a to powiedział... Nie po no, to dostało skara, żeby go teraz zwalniać. Za co ja mam się czepiać Pana Gołosa? Przecież on jedynie wykonał, swoje wykonał logo, które wszystkim się podobało. No zrobili no, badania przecież. Tak, Zrobili badania. Tak. Także wiesz, ja też uważam, że wszystko jest w najlepszym porządku. I Dobra, no i co, no. naprawdę chyba to od do ciekawszych wydarzeń sportowych. ale, ja losowanie, ale czas, no to już na losowanie mówi kolega Łu? pierdolona strata czasu. Tak <grym> Ojej, jak ja brzydko Arduino. Ale tak co się, że nie było próby zamachu stanu? Nie, znaczy... No nie, no nie, z dzisiaj znaczy, to... się zamach tego, z nie, nie, z nie to słuchajcie. Jest zamach stanu to był, był wtedy, kiedy miałby jakiekolwiek szanse powodzenia. To wyciąganie nagrań przez pana Kulikowskiego, które były zrobione kilka miesięcy temu, przecież każdy zada pytanie, dlaczego nie wyciągnął tego 9 miesięcy temu? Znaczy, bo ja myślę, że zamach stanu był tylko no ci, którzy się zamachiwali, byli jeszcze gorsi od tych, na których się zamachnęli, także... tym machali w odwrotnym kierunku. Musimy Ten zamach to wygląda mniej więcej jak Strzelanie z procy do słonia. No. Musimy, musimy sobie zdać sprawę, że jak słusznie ktoś zauważył, Grzegorz Lato jest trzecią osobą w państwie, a ma tą przewagę nad tymi dwoma, które są przed nim, że jest poza wszelką jurysdykcją tak naprawdę. Dwiema nad dwiema. Jest poza, wiesz, nie, nie obchodzą go żadne, żadne... Naprawdę może się go czepić tylko i wyłącznie prokurator, a to, że oni idą i będą kontrolowali w pzp jakieś papiery, przecież oni dbają o to, żeby no, te Te papiery są w porządek. idealnym porządku. One no, są kontrolowane właśnie za nad... każdego ministra sportu, który obejmował, wiesz, na... obejmował stołek. Najpierw na zarządzana podpada. kontrola tak naprawdę, papierów w pzp oni są nie, nie naprawdę, jedyny, jedyny, jedyny, jedyny, jedyny, do ruszenia. No. Do ruszenia jest to tylko od wewnątrz. Tak? Jeśli tak, tylko wreszcie się zbierze tam taka grupa ludzi, no już a nie ma szansy nie na to. Jest ich coraz więcej. Jest ich coraz więcej. Ale, Ale to jeszcze jest wciąż no, wciąż za mało, Po no znowu w 50 jedzie, jedzie do Kijowa dzień wcześniej na czterodniową wycieczkę na losowanie. No to trudno, żeby wyciec... jechali, szczególnie, że wiesz, jeżeli ktoś, 50, mówi, jeżeli, ktoś 30, stawia, 40, no. jeżeli ktoś stawia na szali swój los i mówi. Jak nie wyjdziemy z grupy, to odejdę, a potem ciepłe rączki kręciny podgrzewają piłeczki i mamy taką grupę, jaką mamy i co teraz lata Ciepłe pachy, ciepłe pachy. Ciepłe tak. A w ogóle ja, słyszeliście, ja, słyszeliście, jak się będzie nazywała nowa piłka Adidasa na Euro? Tango Kręcina. Tak. A stadion Wrocławiu też ma nową nazwę, to słyszeliście. Nie. Zresztą znaczy, no mówią na nich Skoda Arena. Wow. No bo tam trzy no mecze Czesi zagrały. Nie, nie, sobie a stadion majo... na trzy mecze Czesi. Cze Czesi mają idealnie, bo prawdopodobnie jest to najbliższy duży stadion Te. w Czechach w ogóle. No ale biorąc pod uwagę, że, że Brzeczysław, jak łupił Wrocław, to bardzo dawno było, co prawda, a to długo Wrocław był czeskim miastem. I naprawdę mają blisko Czesi do Wrocław. Tak też podejrzewam, na, na nich się nie zarobi, bo nie wiesz, spakują w plecach no trzy browary, paczkę parówek, przyjadą, <laughs> obejrzą mecz i wrócą. No. Przecież jak oni u siebie mają knadle, to po cholerę mają jej schabowe u nas. No, no, z żadnych hoteli nie będzie wynajmował, bo po co? Jak on po meczu sobie w dwie godziny albo trzy do domu zdecydowanie najbardziej wygrany jest Kraków. No, no. Ukraina, no to jeszcze, najbardziej wygrany to jest tak, Ukraina. Do tego jeszcze przejdziemy, no, bo tam grają tak. największe gwiazdy. Chciałbym, tak słuchajcie, no, chciałbym tak, tylko tak, jeszcze dodać na koniec a propos tej całej afery w PZP, że Grzegorza to zaprosili na chyba jakąś obrady komisji do spraw sportu, żeby mu oznajmić sejm, sejm go tak, w, tak, sejmie, tak, w Sejmie, tak, żeby żeby mu oznajmić, że przyjdzie kontr kontrola, On to powiedział, że. Nie że... właśnie właśnie Ja on powiedział, o, nie... że jak powiedział tak, że no, jeżeli go wychodząc powiedział, że teraz już musi jechać, bo jedzie na losowanie, bardzo mu przykro, ale jak go zaproszą na następne przedstawienie, to To jest absolutnie fenomenalne. Pokazanie pokazanie tym wszystkim, wiesz, też burakom politykom, że przychodzi taki człowiek i ma ich po prostu. No, ale Co oni mu mogą zrobić? No właśnie, nie no, nie, nisko, nie, nisko, nie, nie mamy pańskiego płaszcza. I co nam bardzo no Ale Ale tak zastanowiłem się dzisiaj nad losowaniem, i pod jednym względem mecz Polska-Rosja będzie meczem, pod dwoma meczem na szczycie. Jeżeli chodzi o spożycie alkoholu wśród panów, to będzie, to będzie na pewno grupa śmierci. Oj, działacze tak. <grym> działacze na tym no meczu. Oni mogą nie dotrwać. <grym> no, no, bo... Słuchaj, no, że służby medyczne będą miały pełne ręce roboty. Tak, tak. To no ja byłem na jednym meczu, gdzie siedziałem w loży na Mistrzostwach Świata z PZPN. -em. Zdawałem kiedyś nawet relacje, ale to wtedy jeszcze nie było podcastu. Zdawałem relacje do radia. Panowie prowadzili, redaktorzy ten. No nie mogłem o tym na antenie radia opowiadać, ale, ale ten, to był mecz Polska-Kostaryka i siedziałem z pzpn w loży honorowej. Wyglądało to tak, że ponieważ w loży honorowej był Dom perinią zimniutki, można było jeść tam w Hanowerze na stadionie pyszne rzeczy, był open bar, wszystkie alkohole świata, więc co zrobili panowie z PZPN? Pili na trybunie ciepłą, wniesioną za pazuchą whisky, po czym zostali wyproszeni przez ochronę. Po, po to się jedzie na mecz jak można się napić w klimatyzowanym pomieszczeniu dobrego, dobrego drinka albo innego alkoholu. Ale wiesz, wtedy tracisz emocje. To jest tak samo jak w którejś prasie widziałem zdjęcia jednego, jednego z zarządu, nie pamiętam już którego, jednego z, z działaczy z zarządu PZPN-u, który przyjechał na te obrady do Sheratona i go złapał jakiś tam, przepraszam, fotograf, który sobie kupował piwko mocne, nie pamiętam już które, mo mo mocne piwko i małą sateczkę z na wieczór, mieszkając w Szeratonie i tak dalej, Takie sobie wieczór Ale, ale no. próżnianie lodówki w Szeratonie ile, kosztuje. Dokładnie, wiesz jak to w Szeratonie, a pamiętasz aferę znikającego szampana no, no. No, co, z naszego wyjazdu? No. No. No, tak, no tak, dlatego tym bardziej no. się nie dziwię panu. No, no, no. Właśnie, ale chodzi mi też o jego preferencje. Piwko mocne, no, ale i on no, jest złoto. Ale to jest bardzo dobre. A, tak. a może prezes przyjdzie, tego będzie miał czym kole... poczęstować. u mnie koledzy na woli mają dokładnie ten. Oni co prawda, nie wiem, chociaż wyglądają trochę, jak działa CPS-pająci bramini e, wolsy. Co, co powiem Ci, że to jest świetne połączenie, bo na przykład piwo mocne działa szybciej niż lekkie, no poza to... tym nie obciąża tak żółtko. Nie musisz wypijać ośmiu dobrych piw, wystarczy że wypijesz jedno obrzydliwe, a jak utrwalaczem je poprawisz w postaci o, nie, o, ja... Wypijasz człowieku, Zawsze 600 zwolennikiem 600 Gram płynu, a czujesz się jakbyś wypił może wódki. Dobra prawda. To jest świetna taktyka. Są lata no, pracy. Działacze nie mają wniż... pieniędzy, jak wiemy. <śmiech> <śmiech> Działacze <liga. śmiech> nie <z> <śmiech> mają pieniędzy, bo jak wiemy, to jest funkcja charytatywna, społeczna. To oni to robią dla społeczeństwa, Poza nie tym dla was. jest to niezwyk... Wiesz, bierzesz diety ze związku i wiesz, bierzesz dietę. No, ale poziomie chodę... to jak dieta. Od diety się chudnie. No. Ile piwo mocne kosztuje? 4 zł to chyba jakieś dobre, nie? Do tego setka wódki nie wiem, bo nie, rzadko kupuję, ale nie wiem, z 5 zł, tak? No nie to... wiem, co była setka spirytusu, no to no no nie do... kosztuje dyszkę. No, no dobra, to w 15 zł jesteś zrobiony. Stary do białego rana, a rano piwko na kaca i można ją obradować. <grystanie> <grystanie> Jeszcze w, między, w międzyczasie wizyta prezesa w pokoju. To nie, to jest... Obchodna. To jest Obchodna. Czy z ciepłą whisky, bo... to jest z nie roku to whisky. Tak Zisława w swoich fałdach to był kilka butelek. spokojnie. No, zagrzał to, był najważniejsze, że zagrzał, zagrzał odpowiednio te kuleczki. Ale leczki. będziemy rozmawiać o tym, od wylosowaliśmy. Na nie, roku? No, nie, nie, to już wszyscy wiedzą. Ja widziałem tylko symulację, z której wynikało, że z żadnym z przeciwników, których mamy w grupie, jeszcze nigdy u siebie nie przegraliśmy. Także mamy ogromne szanse na... Atas. No tak. No, ale to o tym ja powiem. pamiętam taki hura optymizm też przy losowaniu jakiś grów. do zawsze. mistrzostw. Nie, nie Nie, nie, ale do, do, do, do mistrzostw świata, ja Niemczech... że pamiętam, że byli Czesi, ktoś tam, o, czy tam, Słowacy w... i coś tam było Kostaryka, tak. Przypomnij sobie, Kostaryka, Kostaryka, Kostaryka, Ekwador. Ekwador Niemcy. No. Ekwador, Niemcy mieliśmy wyjść no, no, w ogóle z... Z w pewnie, z nictami w w plecy, ale Kostaryka i Ekwador to wiesz, pojedziemy po 5-0 i Tak, tak, eliminacjach też, mogliśmy pojechać w ogóle jak O. No. To, tacy, tacy Czesi to wiesz, w rozsypce są. Ja Dokładnie. to widzę tylko jeden plus tego. Żadna z tych reprezentacji. No, może poza Rosją, nie jest jakaś szczególnie wybitna w ataku, co daje szansę naszej nieszczególnie wybitnej obronie. <Glisk> to znaczy, reprezentacja by... no, tak. Rosji jest po prostu taka, że ona gra po A Rosjanie mają nieszczególnie wybitnego Arszawina w ataku. Nie, on sam jeden biedny. Dlatego mówię poza Rosją. Poza ale Rosją. mają tamtego paru. Grecy to zazwyczaj grają na 1-0, część i też ostatnio im nie szczególne Szczególnie mają 10 obrońców na Tak, także tutaj dla nas. Ja to się cieszę, że z Grekami właśnie dzięki temu że Grecy grają na remisji dziesięcioma brońcami, to się cieszę, że gramy z nimi mecz otwarcia. No to będzie fascynujący. Mecz. Ja, się ja się strasznie bałem, że będziemy pierwszą drużyną w historii no po która te... przegra mecz otwarcia. Po no. tym meczu otwarcia, no. połowa po, po, po ludzi przestanie euro oglądać. czy w ogóle mam pytanie, jaki Grek przyjedzie do Polski oglądać taki mecz na przykład, albo w ogóle kto pójdzie na ten stadion? Ja myślę, że ci, co wylosowali, ci, co wylosowali mecze reprezentacji Polski Eleni na stadionie... Ja mam, ja mam, ja mam bilety na mecz z Rosją. No to akurat ma cztery. Nie, nie ja tylko mój kolega, ale ma cztery. I <głos> on no, <głos> no, jeszcze nie wie, że <głos> zaczęła. Masz... No, <głos> więc ja trzyna... nie bardzo przyjaźnie od roku. <głos> to jest mój najlepszy przyjaciel. Odkąd ma bilety? 13 Trzy, trzyna... czerwca przestaniesz. Się z nim przyjaźnić <głos> Mo... Moim też jest najlepszym kompletem. <głos> no oczywiście. No, także o Euro to ja myślę, no, ja bym przykuł naszą uwagę bardziej tutaj do wydarzenia, które przykuwało uwagę całego narodu bardziej, czyli do, e, do tego, co nasi siatkarze świadków Siatkówkarze. Ale to poczekajcie, tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że wiecie pewnie, że w Anglii jest afera związana z tym, że mądry angielski związek sobie wymyślił, że będzie w hotelu starym, o czym już mówiliśmy, mieszkać tak. przy samym rynku. Tak. I to teraz to jeszcze trenować po losowaniu... W hutnika, tak, istnieje, tak, trenować hutnika, który nie istnieje i latać, latać samolotem do km, tak. no to jest, Więc teraz to już, to już naprawdę jest absurd, totalny. Ale podobnie chyba Portugalczycy nadal uparcie chcą mieszkać no, w Polsce francusi, i Francuzi już się złamali. No ja myślę, że wcześniej czy później większość tych ekip się złamie, bo Znaczy ja to... myślę, że oni się do pierwszego lotu między Donieckiem, a na przykład z przesiadką w Kijowie, no w przyjdzie... to już będzie trochę albo, za późno. albo jak im przyjdzie się przejechać ukraińską drogą z miasta, które jest oddalone, na przykład z ośrodka, które jest oddalone 80-100 km od Doniecka albo Kijowa, jakim wypadną wszystkie plomby z zębów, to wtedy wrócą z powrotem do myśli, Krakowa. Myślisz, że, myśli, że no. nawet Tebes, Tebes, już nie ma plomb, tak? Ale to Tebes nie... ma małe szanse, żeby zagrać na euro? No, to prawda. Tak, on Ale nie tak jak jest przykład piłkarza z zachodu. A propos, a propos tego, to właśnie po, po tym, tak, tak miękko przejdę do siatkarzy: po tym meczu z Kubą. Kubańczycy właśnie się skarżyli, po Polacy wygrali łatwo 3-0. Kubańczycy przylecieli do Japonii dwa dni wcześniej i lecieli, wyobraźcie sobie, rejsowym samolotem klasą ekonomiczną. Oh, oh, więc oni, podejrzewam, jeszcze przez tydzień wyciągali sobie nogi, nie powiem skąd, a nie myśleli o graniu w siatku. No, więc... Z bagażu, z bagażu, z luków bagażowych. <śmiech> Jeżeli nogi... Zagrząbił się bagaż, moc... a nogi mają odkręcane. Że, tak, tak, jak w jak, jak, <śmiech> <ekonomiczne, śmiech> jak, tak. jak Finto, co wyszedł z więzienia, odkręcił nogę. W ekonomicznej to po dwóch godzinach do Londynu lotu. Ja wysiadam, ledwo ten, chodząc, a jak oni lecieli z kuby. I jeszcze są dwa razy więksi ode mnie, to no, szczerze są, współczuję. Są, są, No wiem, że są. No, mieliśmy trochę szczęścia. Ale jak widać, nie tylko szczęście, ale i umiejętności. Ale kto miał Też, szczęście? No, Nasi siatkarze, Nasi siatkarze na no. na przede wszystkim, ja, ja na przykład niestety, zatarli mi pozytywny obraz całego i wszyscy mówią, że jestem malkontentem, ale ja Co po prostu uważam, się. że jak się z Brazylią prowadzi 2 do 0 i 13,8, to trzeba z tą Brazylią wygrać 3 do 0. Niezależnie od tego, czy już się ma awans, czy już się, czy się go nie ma. To jest po prostu konieczność moim zdaniem. I na tym Waszy polega bycie się. profesjonalnym sportowcem, że w takiej sytuacji wychodzi, jak prowadzi 2 do 0 w setach i ma trzeciego seta prawie wygranego, dobrze, dobrze. to po prostu powinien go skończyć, a nie przegrać w dramatyczny sposób. No. A nasi siatkarze pokazali, że rzeczywiście cały. co Ruda. Się... Co maruda. Ruda, no co ma ruda. No, maruda, no, no, no wiadomo, że schodzi, schodzi na no, powiedz. Ale no. jak, o, Wiem, o, od, wiec, od ale początku od początku do pójść, końca, tak, Nie, tak, nie można było pobrać punkt za punkt do po, po secie. secie, po drugim secie już oni wiesz, no, widziałeś ich radość po drugim no, secie. No widziałem, że no, to już ale... był dla nich koniec. No. Tak samo jak w meczu z Rosją, po drugim przegranym, secie się skończył mecz, tak naprawdę, bo no, wiadomo, Rosja no, pierwsza, A jakim, jakim cudem można przegrać tajbreka 14, 14 do 9? 9. My byśmy no, wy, wygrali i może by nam się udało zdobyć punkt. Ja pamiętam. My? my we czterech, bo jakbyśmy dobrze stanęli, to może, Ruscy, to może Ruski, który by na przykład trafił w siatkę. No. A tak Ruscy no postanowili ja, o 14 9. Ja pamiętam, wy... ja Andrzej. Andrzej no, nie wiem, czy czy pamiętasz Pamiętam Andrzej Gruba, już nie pamiętam z on grał w Deblu wtedy chyba w finale olimpijskim albo jakiś mistrzostw świata prowadzili, wtedy sety grało do 21, 21 tak, prowadzili 21 11 I przegrali. i przegrali z Primo raczem. Ja nie pamiętam z kim. Z Primoraczem w parze. No świetna para, no, ale dobra, no ale tak, 14,9 albo polscy siatkarze z Serbią prowadząc w secie 24, już nie pamiętam, 18 chyba też dali radę ta, przegrać setę. No wiesz, to się ten. Chyba to wtedy nawet Jugosławia jeszcze. To, bo, no, no ale też, też potrafili usłabia. przegrywać z Włochami 2 do 0 i wygrać 3 do 2. Ta, no. Tak, tak. No, no. Tak, tak, no, no. ale no. dlatego wolałbym, że jak się prowadzi nie, no. 2 do 0 i 13,8, to że... w się nie wygrywa. tak? Ale poczekaj, wtedy jak trzeba było, jak mecz z Włochami był ważny i trzeba było go wygrać. To go wygrali. W momencie, jak już to nie miało znaczenia i mecz to towarzyski, no to wiesz. Znaczy, ja to mam tak, tam że. Tam tutaj popłynęli, no. no. Mam niestety wrażenie, że y jak się nie wygrywa nigdy z Brazylią, tak? Bo my z Brazylią... No z to była To była wyjątkowa. Brazylia była, wygry... była słaba na tym Ta, turnieju. Tak, a dwa że, dwa, że potem staje się naprzeciwko tych samych Żiby, Wizotto i tak dalej za kilka miesięcy w Londynie i ma się z tyłu głowy. Chuknęliśmy ich trzy kółko. Trzy, trzy kółko No właśnie, mam wrażenie, że po raz dać? pierwszy, po raz pierwszy w tym, yy, yy, podczas tego turnieju oglądałem polską drużynę, która właśnie nie ma tego w głowie. Czy, znaczy, znaczy, nie ma tak, że wychodzi na mecz i ma z tyłu głowy nie wygramy, albo że przegrywaliśmy z nimi. Nie, no, ja po raz ty, pierwszy ty, tego w turnieju, nie mieli. Ja tylko ja pierwsze zazwy... oglądałem drużynę, która wychodzi na, na, na mecz. Tak, oni z Rosją i z Brazylią Z Rosją trochę mniej, ale też. Oni wychodzili na mecz po prostu z założeniem zwycięstwa i jasno od początku konsekwentnie realizowali to, co mieli zamierzone. Po raz pierwszy widziałem polską drużynę, która wychodzi pewna swoich umiejętności, pewna swojej siły i co więcej realizuje to. Po prostu wychodzi i wygrywa. Także to, co mówi, że będą mieli z tyłu ja głowy i tak dalej, i tak dalej. Nie, to się zawsze ma z tyłu głowy. To, to wiesz... To tam, tam nie ma przypadkowych y, siatkarzy w, po, po drugiej stronie. I wiesz, znaczy ja rozumiem, że w meczu z Rosją można y, zapomnieć, że, że, że mamy blok, że mamy odbiór z Brazylią graliśmy rewelacyjne dwa sety. Zostało nam pół seta do końca. No błagam. Albo 14 do 9, nie można się skoncentrować na, na jedną piłkę, żeby no ją wygrać. No to nie, no to jest wiesz, no, to, jest... No sorry, to są profesjonaliści. Puchar świata, poza tym nie wiem czy wiesz, pu zdobycie Pucharu Świata punktowane jest wyżej niż zdobycie Mistrzostwa Europy. Jest punktowane na równi ze zdobyciem Mistrzostwa Świata w rankingu. No ale Te punktowane, się... no ale ja myślę, ale że, że każdy jest w rankingu, same nie to Mistrzostwo Europy, ten Puchar Świata no. To jest to jest też tak na takiej zasadzie. To jest bardzo prestiżowy tytuł. Musimy pokonać całą światową czołówkę i oddawanie pierwszego miejsca tylko dlatego, że się świętuje awans do Londynu uważam za frajerstwo i tyle. Nie, wiem, może po prostu Rosjanie byli lepsi. No. Wystarczyło wygrać, do, dograć 12 punktów przeciwko Brazylii, mielibyśmy pierwsze miejsce w turnieju. Wygrać 3 do 0 z Brazylią i na ruskich można było nie wychodzić. Po prostu. Zamiast świętować w głowach. Szkoda, że szampana nie Nie, no to, ty... wiesz, no, to zawsze, zawsze jest taka sytuacja, że, jeśli jedna drużyna jeszcze gra o coś i jest na pełnej tak zwanej kurwie, a druga już trochę odpuściła, bo. bo tak zwane. Bo osiągnęła swój cel, no to, to, to, to tak się to korzyści. Rus, a rusy, a potem, a rusy potem jak... odpuścili z nami, odpuścili, tak? wiadomo, że ja się odpuścili, no, I wygrali taybreka? 14 no, do 9 mieliśmy. No to tutaj było odwrotnie. Bo no. No, tylko, że mówię, dwa razy odwrotnie było na naszą niekorzyść, nie wiadomo czemu. No. Nie, się cieszy, no, to, to, to, to. Ja się teraz, cieszę bardzo. Że... Ja się bardzo no. cieszę z tego, jak grali. Słyszymy, słyszymy. Cieszę... Nie, no, nie no, cieszę się, żeby... Takie ekipy jak teraz, mam wrażenie, nie mieliśmy nawet ta, która zdobywała mistrzostwo Ś... Wicemistrzostwo świata za Lozano. Znaczy, no... Mam wrażenie, że teraz to jest dużo tak, lepsza no. drużyna różnica. No, ja, ja na przykład byłem w szoku. Ja nie pamiętam, kiedy. Ja nigdy nie widziałem chyba w wykonaniu polskiej reprezentacji, ale to były jakieś sporadyczne historie. Tak szybko rozgrywaną piłkę i z taką mocą. Naprawdę, były mecze, w których ja patrzyłem na, na, na, na, rozgrywane, na rozgrywane ataki. Tym bardziej mam do nich o to pretensje. że taka granic... szybkość taka Dla, dlatego, że jeżeli, Dlatego, że jeżeli drużyna... Ja też mam do nich o to pretensje. Nie, posłuchaj, jeżeli drużyna ma doskonałą zagrywkę, nigdy nie dysponowaliśmy taką zagrywką nie jak... Nie jak... można tak mocno ścinać, to się nie godzi. Mieliśmy doskonałą zagrywkę, najlepszy blok jaki pamiętam, bo Możdżonek z Nowakowskim przysiadł, Siatce. rewelacja do tego dochodzący nie, do... No, blo blo Bloki już mieliśmy dobre. Mieliśmy tak, dobre. ale Możonek został było. najlepiej blokującym turnieju Pucharu świata. To się nie zdarza co dzień. E, a no, nie, no, bo nie co dzień wali... się też nie zdarza, żebyśmy zabrzylić drugie na Pucharze Świata I drugie miejsce zajmowali. No. Tak, no ale, ale między innymi dzięki. Zobacz, zagrywka, blok, odbiór. No, nie było się do czego przyczepić. Jeżeli nie ma się czego czepiać, to Dlatego dlaczego tak nie wygrywamy żeby się przyczepić. znalazł żeby się przyczepić. To, to ja, ja znajdę. Stary, ja, no bo to, jest, to jest tak. No. Ja może nie, jest nie może być tak, że jest dobrze. Ja rozumiem, jest mecz towarzyski. Prowadzimy ja nie Dobrze, prowadzimy z Niemcami 3 do 0 w 85 minucie i remisujemy 3 do 3 i coś, skaczemy ze szczęścia. Ostałczy niedawno, prowadziliśmy 2-1. Tylko, że z obrazu całego meczu. A i tak szukaliśmy wtedy, pamiętam, po znaczy, no, pozytyw był taki, że Niemcy powinni ten mecz wygrać 4 do 2 albo 3, albo 3 do 1, bo byli w całym meczu lepsi. Myślę, my Brazy... to jest niezbyt trafne porównanie. My z Brazylią byliśmy lepsi o tyle, że powinniśmy nie wygrać, wygrać ten mecz 3 do 0 po prostu. No o tyle byliśmy lepsi. No, ale a, nie a udało nam się no, przegrać po, po 3 do 2. Drugiej, po drugiej stronie. No tak samo Włosi powinni z nami wygrać 3 do 0 mecz, a przegrali 3 do 2. No, no to, tylko, to, że tutaj tak i samo... oni, i my graliśmy o punkty a tutaj yy, wiesz no właśnie no. nie, no jest, jest taka opinia, ja znam takiego jednego człowieka który uważa, że zawsze bez względu na to czy to jest taki mecz czy taki gra się od i należy wygrywać o, oczywiście ja też tak uważam jest. nieważne czy gram z sześciolatkami na podwórku czy, czy, czy, czy nie w grazie, sport jest po to żeby wygrywać nie ma miejsca dla ludzi którzy przegrywają w sporcie, jestem, ale jestem przekonany, że jak Barcelona przegrywała 0-1 w Krakowie mówiłeś coś odwrotnego <laughs> Nie, no wiesz, w dwóch meczu Barcelona wygrała, tak? Czy nie? No w dwóch meczu, ale... Zajęli, w, drugie, zajęli miejsce. W drugie miejsce. No, no. Znaczy, nie, w turnieju ważne jest to, żeby zająć w nim pierwsze miejsce. Po prostu. Tak jak ważne jest o to, żeby w, w ale, Lidze o... Mistrzów wyjść z grupy i później grać dalej. No dobrze, dalej. tylko że z tego, co ja pamiętam, to od początku była mowa nie o tym, że jadą wygrać Puchar Świata, tylko jadą bo... awansować do Londynu. Ale w momencie, kiedy masz dwa mecze do końca, a tak naprawdę 12 punktów do zwycięstwa nie, no, no, w turnieju, tak samo, no, dobra, to powinieneś wygrać, tak samo myśmy grając z Włochami odrobili trzy sety, też Włości mogą myśleć jak to możliwe, wygramy dwa sety i, i, I mamy jeden set do dobrego. Ale dogrania takie rzeczy nie się w światłówce zdarzają, no. no, zdarzają. Tak samo jak się zdarzyło nam Polakom przegranie tym nie. Tylko, że my nie wy... przegraliśmy no. tego meczu, dlatego że byliśmy gorci tylko dlatego, że zaczęliśmy świętować. Świętuje Słycie się Polska. Po jak się nie wygrywa 3 do 0 po wygrywaniu. Tak, ale takie ket, rzeczy to, się to, zdarzają. Się tak, się tak jak w meczu Polska-Włochy, gdzie dwa zespoły walczą od początku do końca. Mecz Polska-Brazylia nie był takim meczem. Mecz Polska-Brazylia był meczem, który toczył się normalnie do połowy trzeciego seta. Od połowy trzeciego seta Polacy świętowali. To mam im za złe. Świętuje się po ostatnim gwizdku. Nie widziałem jeszcze piłkarzy, że biegali z uniesionymi rękami w 80 minucie meczu. Nie, to. Ja to już widziałem. <śmiech> tak nie, no, nawet w meczach, wiem, w że... drużyna zdobywa mistrzostwo, remisując na wyjeździe Ale tak jak... pamiętasz mecz, który razem oglądaliśmy, gdzie Barcelona prowadziła w pierwszej połowie 5-0 i chciałeś i kończyć drugi... mecz przed pierwszym danem. No meczem. tak, ale, I ale nikomu się nie chciało no, Ale grać ile w tym goli Barcelona straciła w drugiej połowie? No ale nikomu ile się goli nie chciało grać tym. Ale jak to? Zaraz, moment, ale powinni grać do końca i wygrać 10. Nie tak. No to wiesz, no, bywały takie mecze. A chciałeś już wtedy kończyć ale mecz przepraszam po cię, połowie. Przepraszam połowie. No. Wygrali czy przegrali ten mecz? Bo Polacy mecz z Brazylią przegrali Brazylia ten mecz no, wygrała no, no dobrze, ale no i tak no wiesz, ale, ale w ogólnym bilansie wygrali z Brazylią. Czy w ogólnym bilansie zajęli drugie miejsce w turnieju? No, i tak A ty myślisz, że w, w, w annałach Pucharu Świata zostanie zapisane, że Polacy zajęli drugie miejsce, no. czy może, że Rosja wygrała? Dla mnie na przykład bardziej istotne jest to, że zostanie zapisane to, że po raz pierwszy tak szybko awansowali do Olimpiady. No czyli tak byśmy awansowali i tak, no to jest tyle, żebyśmy się turnali po jakichś turniejach kontynuujących. No właśnie no, chodziło o to, żeby tego nie, żeby robić. Tego nie no. robić. Dokładnie. robić mhm. Zaraz, no, ale żeby nie było, że generalnie jestem niezadowolony z poziomu naszej siatkówki, bo oglądają chyba wszystkie mecze na turnieju i, i naprawdę graliśmy tak, jak panowie powiedzieli. Jest to najlepsza nasza reprezentacja w tej chwili ze wszystkich, jakie mamy w sportach zespołowych. Ja myślę, że I, no, najlepsza reprezentacja siatkarska, jaką ja widziałem. No bo nie znaczy, wiem, grając, czy, czy to polska, Ja Nie wiem, polska, no tak, być nie może lepsze od drużyny Wagnera, bo to była inna siatkówka, tak tym ich nie widziałem. bo, znaczy, bo ja ten, no ten mecz widziałem, no, ale, to, zaraz, ale to też mnie możemy potężają w Prawda jest taka, że tam wcześniej też mieliśmy reprezentacje, które miały podobny potencjał, po prostu tak grającej drużyny, bo to potencjały Nie, no ale, były podobne. No w ale momencie, wejście, kiedy grał raz ale... i wchodził Kurek, na przykład, no mieliśmy... No tak, tylko ja, ja to porównuję do drużyny tej Lozano, tak? no bo to był największy sukces, który ja widziałem na żywo, siatkówki. Eee, I tam było tak, że przed meczem z Brazylią, Chyba wszyscy wiedzieli, że oni go przegrają. No, no, można było się łudzić, yy, kombinować, tak. ale było wiadomo, że ten mecz oni przegrają. No, ale to że, że, wiecie, że są wtedy, gorsi. To Były też jeszcze czasy, kiedy Brazylia po prostu ułoiła wszystkich jak no, chciała. No, wtedy Brazylia od tak. trzech no, lat nie przegrała meczu? To prawda, to prawda, ale, ta, no tak, to tak, ale nie miała takiej mocy. Nie było. Skład jest, wiesz, no zobacz, mamy w tej chwili tak naprawdę, nie wiem, czy jest ta prezentacja, która ma dwóch takich rozwiedwających jak my. No tak. To, to, chyba jest ogromno, no to jest ogromna siła To jest fenomenalne rozwiązanie Można wprowadzić, i każdy z nich gra trochę inaczej To, to w ogóle potrafi rozbić Przeciwnika niesamowicie, nagle wchodzi Za główne i za zaczynają grać Żygadło gra na skrzydło, wchodzi za gumę, zaczyna grać środkiem i już i na przyczyna nie istnieje. Po prostu Nowakowski pakuje gwoździe jednego za drugim. No to prawda. Zanim się e, reszta przestawia. Ja no w ogóle, wymienność, no to... wymienność zawodników i takie, taka równowaga w tej reprezentacji była fenomenalna. No, każda zmiana tak naprawdę to wprowadzono to na znaczy, znaczy, do gry. Nie Europy. nie Europy, nie, nie, nie Ruciak, w ogóle w... siedzą na ławce i tak. czekają na swoją no, no, Znaczy, nie, są miarę... w podwodzie, a. Miarą siły tego zespołu jest to, że nikt nie mówi o wlazłym. To jest po prostu nie, nie, nie, nie, nie ma. Poza Dziennikarze to, to oczywiście mówią o tym. Że tak, tak. że potrzebny jest temu zespołowi? No dopytują się. Nie, to jest, on, nie jest no, tak, teoretycznie... on jest tak potrzebny temu zespołowi, mniej więcej jak Kantona na yy, drużynie meżaketa przed turniejem był potrzebny, tak? Tak. ale później W też przed turniejem bardzo... to był bardzo potrzebny. No bez Lazłego myśmy zdobyli już parę, parę medali w ostatnich latach, a na, jedy, na, jedy, na jedynej nie. imprezie, gdzie wlazły był, nie zdobyliśmy nic. Znaczy nie ulega wątpliwości, że umiejętności wlazłego by się nam przydały, ale myślę, że to nie jest kłopot, kwestia bonki, umiejętności, i tylko, tylko, tylko kwestia po prostu charakteru i tego, jak się, jak, jak, jak, <laughs> jak, on, jak on się porozumiewa z drużyną. Ja myślę, że to jest istotne. No, tutaj ja było widać, że ta drużyna było... Było... jest po prostu nie, no, świetnie Rudia, zgrana, się bawią kub Samą, tak samo, tak? świetnie się bawią ze sobą, widać, że się rozumieją, widać, że chcą grać ze sobą, nie ma jednego, jednej gwiazdy. Rewelacja. No aby tak dotrwali właśnie tak. do Lundry. Tylko aby nie, nie zajęli tam trzeciego miejsca I za myślę, Rosję, że to jest wielka i, praca i trenera. To jest absolutnie no, genialna praca trenera. A ja, a ja nie medalin, a, a, a ja złota. złota. No, no wiadomo, no, tak, ale jak będą brąz, to też nie będzie źle. To jest tak, że jeżeli ma się tak... A jednak. Nie jest, ale jak się ma rzeczywiście potencjał, no to nie przypuszczam, żeby, żeby ktoś w Madrycie, na przykład, jeżeli chodzi o futbol, był zadowolony z przegranego finału Ligi Mistrzów, tak samo jak nie, w Barcelona. No Oczywiście. Ma się skład, ma się trenera, ma się wszystkie elementy do tego, żeby zdobywać ale złoto, to, to, to trzeba to, walczyć o złoto. Nie, no wiadomo, a, nie, a nie cieszyć się po 13 nie, no punkcie nie cieszyć się przez jak... przegrywać mecz. No, no nie, no, ale to wiesz, to, była, to <śmiech> będzie inna sytuacja. No ja, na, ja na igrzyskach wie. już nie będzie niczego w bonusie za drugie miejsce. Na igrzyskach paradoksalnie będzie 10 razy łatwiej niż, yy, niż tutaj. Tak, tak. Będzie tak, sporo, które w, w, w ogóle w siatkę nie grają. No. Na przykład Wielka Brytania, która jako gospodarz wystawia reprezentację, ale tam... Ta. Robią. No, wiecie, jak... Na, nabór jest. Wiecie, nabór, jak tak, tak. wszędzie, tak, tam ręczne, ręcznej, tak. tak, tak robią tak, nabór, tak, tak, nabór, tak, nabór z, tak, z całej Europy. za przyjechać. Biorą wszystkich... Jakichś z Norwegii, Duńczyków, kobiety. Tak, tak. Jakaś Polska jakaś Polska to jeszcze żeby się załapał. A, to nie, piłce ręczne jakaś Polka ma grać właśnie w reprezentacji półki ręcznej To ja ma grać, ja jadę jakaś polka na, jadę tak radę ja zdobywać złoto Które, na, na, na Wielkiej Brytanii, emeryturze gdzieś tam we Francji no, tak dalej, no nie, nie. Wystarczyłoby, żeby wypuścić rezerwy Vivę Kielce w tej chwili, żeby pokonać Wielką Brytanię w Piłce Ręcznej. Ja myślę, ręcznie. że tak, tak, jak, tak jak ostatnio mówiłeś o tym obiegach narciarskich, to takie, nie wiem, Niemcy trzy, taką Wielką Brytanię, to tak piłce na łziku w Piłce Ręcznej leją. Myślę że, myślę, że każda drużyna ligowa niemiecka... A, Fra, Fra, a Francja sześć, pewnie też. Francja, Hiszpania, tak. tak. Nawet myślę, że po, Polska, Polska 3, juniorów dałaby radę teraz. No. I tym, tego, to jest, słuchajcie, Dzięki temu, że, że, że jest się gospodarzem na przykład awansowało do Mistrzostw Europy 15 najlepszych drużyn UEFA i Polska, Polska. <śmiech> tak, że wiesz. A dzięki losowaniu Polska ma szansę <śmiech> wyjść z <śmiech> <jest w> gruby ogóle... <śmiech> To jest siła bycia gospodarzem ja zawsze w z tej grupy, niezależnie od tego, na którym miejscu wyjdziemy, los nasz jednaki. Potem? Tak. Znaczy, znaczy, potem. Jak to, to? Nie czy... będzie lepszej okazji do wykazania męstwa i odwagi, jak pokonać znaczy, Niemców drugim. Nie, no, widziałem, widziałem takie cuda. No Byli też tacy, którzy mówili, że, że Grecja z grupy najpierw nie wyjdzie, potem mówili, że, że wyjdzie, że, że że wyjdzie i później przegra. przegra pierwszy mecz i w ogóle nie ma dalszych szans. A później to jest tak, że jeżeli wychodzisz z grupy, no to czasami drużyna niesiona, niesiona tym, co się w niej dzieje, potrafi jakąś niespodziankę sprawić. I to nie grali u siebie. Pamiętajmy. Chaosne każdy Mało faworyt, tego w każ... finale grali przeciwko gospodarzom. <głos> Każdy faworyt ma też swój własny dzień no i można mieć po prostu szczęście. Tak? No, na a może będą męczeni po mecach grupowych. Znaczy, poza, tym, poza, tym, no poza tym umówmy, poza tym, umówmy się. No to będzie to będą trudne mecie. Ta nasza reprezentacja, co o nie mówić, wcale nie jest taka dramatyczna. To jest tak, że my sobie to możemy na nią narzekać. Mamy rodzynki, może tak. No tak, ale wiesz, ale e, widziałem drużyny, które z trzema rodzynkami i, dr, i ligowe, i w pucharach, i w reprezentacjach. No w Grecji, jak pamiętam, to tak mieli spółrodzynka no, w tej, tej, no, tej drużynie. Kapsuranis, Sejtaridis, no, Karagunis. Karagunis. No, mieli kilku zawodników, I grających w zachodnich klubach. Żaden z, nie z nich stałe, nie grał na takim poziomie, na jakim gra teraz Lewandowski. No dobrze, przykład, ale Lewandowski, tak. i Lewandowski, Piszczek i... Lewandowski, Piszczek, Błaszczykowski... Błaszczykowski nie gra. No ale nie gra, widzisz jak grał Rozentahl, no dobrze, no ale nie gra w ja grał. Ostatni meczu grał, no, tak no jest, no, grał w pierwszym no dobra, w składzie, no, ale no nie jest nie jest zawodnikiem poniżej no, no. Pod tym względem Grecy byli tym, po, od nas dużo lepsi, no. No nie byli lepsi. Nie, no, jak to patrzymy. No. Dudka gra w pierwszym składzie. Dudka strzelił gola przeciwko tak, Paris tak, Saint-Germain, tak no właśnie. Obraniak, o, no, o, no, obraniak no, strzelił bramkę nie grał w pierwszym składzie, a wszyscy na niego narzekali, Ale strzelił Dudka, teraz. Ale Dudka Voxer gra w pierwszym składzie we w każdym meczu. Ale bo nie reaguję, że ja rozumiem. Że to idzie tak zgodnie z ruch, ruchami wskazówek zegara, Teraz tak, pan narzeka rzekę. Tak? Nie, no, nie narzekam. Na końcu, ja nie, narzekam ten, ja nie narzekam, tylko ja bym przesadzał. Z czasem Przesadzał, że to jest pierwszy Nie rado, rado, wiadomo, z czymś takim wiesz, że może, ja jaką Bóg wie, mamy drużynę, bo nie, po meczu z wegranym mówiliśmy jako. tutaj na łamach na, na podcastu coś zupełnie odwrotnego. Nie, ale popatrzmy. Jeżeli patrzymy na nazwiska w tej chwili. Nazwiska nie grają. Dobrze. Gra... Ale przede wszystkim przed, przed chwilą powiedziałeś Że Grecy mieli zawodników w gorszych zespołach Wasilewski gra w Szczęsny ma zmiennika Obaj grają w Arsenalu Dzisiaj Fabiański wyjdzie w pierwszym składzie w Lidze Mistrzów tak? Do, tego, do tego mamy na drugiej stronie piszczka najlepszego obrońcę Bundesligi, nie takiej słabej znowu ligi. W środku pola e, mamy Błaszczykowskiego, który nie gra, ale w reprezentacji co mecz no, to jest Rolla Ale po, no. No. pominąłeś gdzieś trzech obrońców. Środkowych dwóch. No tu, no, tu, jest, no, problem. tu jest problem. Środkowych tak. no, dwóch i jednego no, dobrze, tak. ale, ale jest całe może pomiędzy problemem z obroną Głowacki, a problemem dobrze. z całym zespołem. No, na no, razie Błłowacki no, jest środkowym obrońcą wicelidera Ligi Tureckiej. drużyna, która gra w lidze Mistrzów. Tak, gra. No, gra. E, no. no i widzisz, jak Błowacki gra w reprezentacji. No, chodzi mi o to, że, że okej, okay, no jakbyśmy no, ale... sobie tego nie układali... nie A ty myślisz, że Grecy to jak mówili, tak że... Y, to, przypomnij sobie, jak się nazywali mistrzowie Europy na środku obrony W znaczy, Wbrew Wielce. pozorom... Nikt mamy, tego nie Wbrew pozorom i, i temu wszystkiemu, co... jest nazwa Odellas na pewno. Wszedł gola w jest. Wbrew pozorom i temu, co, twier co, co twierdzą, ale pomysł, narzekają wszyscy ale drugi, kibice, drugi, drugi już nie pamiętam. że to słaba, by, beznadziejna reprezentacja... Nie, to ja właśnie twierdzę za to że ja nie widziałem po tak polskiej reprezentacji od wielu lat. Dobrze, ale ja powiem, że zaryzykuję stwierdzenie, że to jest mocniejsza polska reprezentacja, która występuje w ostatnich latach do dużego turnieju. No ale ja no właśnie o tym mówię. Ja za każdym, po każdym meczu powtarzam, że ja widzę progres i widzę pracę Smudy jak najbardziej pozytywnie. Że ta drużyna gra coraz lepiej. Odkąd no, oni potrafią, potrafią piłkę rozegrać. Tylko potrafią narzekam, wygrać, bo na ła, mnie teraz ła, padły. Nie, nie narzekam. Ja tylko mówię, żeby nie, nie przesadzać. Z takiego Golak, jak strzelił ja w wykonaniu polskiego piłkarza z rzutu wolnego nie widziałem. Od czasów jak Ratajczyk strzelił gola Węgrom na, Węgrą, na no miałem powiedzieć o Ryszarda Tarasiewicza, ale... <grym> no tak, ale po, Rataj po Tarasiewiczu jeszcze, jeszcze Rataj strzelił taką naprawdę. Tak, A tak, na zapleczu mamy takie rodzynki, jak chociażby ten Wolski, to co on zrobił teraz w Lidze Europejskiej, jak go wypuścili na 12 minut bodajże. To ja ja, ja stawiam na to, że Wolski się załapie. No, ja też na, uważam, na, że i Wolski, no. ja i, ja uważam, i Żyro po, ma... pojadą. Ja uważam, że to jest jakby z obowiązku smuda powinien go powołać. Jeżeli chłopak się tak wyróżnia... Wiadomo już teraz, że gramy chyba jakoś tak za z, dzień, 16 z Bośnią grudnia. w Turcji tak. w składzie ligowym. Tak? I nie tak. będzie Wolskiego i Żyry, dlatego że grają w Tel Awiwie mecz. O, masz. Bo legia gra, nie zostali dzisiaj powołani, żaden legionista, no bo wiadomo, no reprezentacja Polski. No. no słabo, no ale Legia ma Ligę Europejską, Europejską i jedzie w najmocniejszym składzie do Tel Awiwu. No. Dziwne no, no, nie jest. No, no. Nib znaczy niby nie jest dziwna ale z drugiej strony przecież wiadomo, że to oni już o nic grają. Tam, no, o pieniądze grają. O no, pieniądze to tak, tak, tak, tak, prawda? No, no, no, tak. no poza tym, poza tym ja yy, uważam, że wiesz. No, no, no, ale oni tak Powołanie powołaniem, miło. ale jednak mimo wszystko, jeżeli Wolski dostanie na przykład więcej niż 12 minut w meczu w Tel no to dla, niego to, to dla niego to jest poważniejsze doświadczenie tak, niż 30 do... minut w meczu z no rezerwowym, rezerwowym, rezerwowym, rezerwowym składach gdzieś w Antalii bez kibiców. Tak, tym bardziej, że e... powiedzmy sobie, że Bośnia poza tym piłkarzami z pierwszego składu, którzy grają w klubach europejskich, to, no to Jacko zaplecze, na pewno to... nie zagra, bo ma dwa dni po nie, no meczu. Nikt, no To jest tylko, to jest tylko no. skład krajowy. Tam nikt, nikt z Ligi Zagranicznej nie będzie grał. No tak, bo bo bośniacy. To jest, bośniacy to jest jednak, to jest, A to jest Liga Liga, liga Bośniacka, no, powiedzmy, to nie jest Liga Polska nawet. Nawet chyba nie. <głos> choć, choć Ciężko to zrozumieć. <głos> no wiesz, ciężko sobie to wyobrazić no nie, nie wiem, czy widziałeś ostatnie mecze Polonii i na przykład. Albusiek został, został wybrany najlepszym piłkarzem Bułgarii. A Bułgarii. Premier, premier premier, premier, premier który Premier w czwartej Lidze, tak, Jak tak, ma się tak. bo kręgówce, tak, tak, kibice w ramach buntu przeciwko słabej słabej ale to teraz buł... Tak, teraz, teraz, teraz, teraz. Kibice się zbuntowali Aha. przeciwko słabej Lidze, po prostu Słowemu <głos> poziomowi i tego, co się dzieje w ogóle tak. No to nie wiecie. Co chcie, że Bernbato nie gra, to wybrali premiera, który gra ja tam w szóstej widzę, wybrali piłkarz piłkarzem Bułgarii. Bardzo dobrze. Znakomite. Tak. No, a no, nas też tak powinniśmy zrobić no, tylko premier gra w piłkę, ale sami ze swoimi to jemu ciągle podają. No. a myślisz, poza że tym że tam jest inaczej? poza tym, poza tym wiesz można, a, no można, tak. można na ligę narzekać, ale ja byłem na meczu taką, taką fotę, jak ktoś tam wziął fotkę Tuska z Putinem i podpis tak jest pod tym ale jedno możemy strzelić <laughs> No. Byłem ostatnio na, na meczu Polonii, gdzie Czani strzelił dwa gole, później zaraz pojechali na Lechie Gdańsk, chłopak strzelił trzy, trzy gole. gole. Okazuje się, że Polonia Zaczyna grać w piłkę normalnie, start, skład jest ustabilizowany. I projekt Wojciechowski przeniesie ich do Gdańska Legia to oprócz tego, że awansowała bardzo wcześnie do, do, do dalszej fazy w lidze europejskiej, to w lidze zaczyna wyglądać normalnie. Wczoraj po zagłębiu Lubin to się przejechali jak walec. No, ale z koroną już nie było. Z koroną było ciężko, no ale korona to jest zespół, któremu w ogóle się ciężko strzela gole. Widziałem wywiad z Chanim, który powiedział, że tak ciężkiego meczu jak przeciwko koronie, przeciwko obrońcom, to nie miał od czasu meczów w Palermo, e, wtedy, kiedy grał w pierwszej, w pierwszej serii A, tak? E, bo w drugiej no, wiadomo, w Polsce... jest pierwsza seria, druga seria, no trzecia <laughs> seria... W, w Polsce jest pierwsza, pierwsza liga... się, czwarta seria, piąta seria... No, tak pierwsze primo, drugie primo, trzecie primo... W Polsce jest pierwsza, pierwsza liga, druga, pierwsza liga, trzecia, pierwsza liga... Wiesz, jest pierwsza liga jest drugą ligą, no to wiesz, trzeba to tak. sprecyzować. E, także zresztą ta obrota, kielecka korona wcale, taka tam, ta obrona nie jest nie zła. No, ja Samer na niego o... co, co dwa tygodnie na podcaście powołujesz do kadry. Nie, nie, no, bez zasady <laughs> już, już dawno go nie powoływałem, bo ostatni już nie grał tak dobrze. Ale oglądałem mecz z Legią i oni zdecydowanie wygrali z Legią dzięki, dzięki po prostu fenomenalnej grze po, prostu po układaniu tej gry. No. Oni grali doskonale tak na całym boiczu. Czwardo, szybko, blisko. Zresztą widziałem, widziałem ostatnio w centrum handlowej Janki widziałem trenera korony z żoną. Ojżyńskiego? Ojżyńskiego, tak. Przyjechał, że nie chciało im się dalej jechać do Warszawy, z tym, <grym> że to zrobią zakupy <grym> i wrócą. Tak. Z z za, że byli, remoncie, to... za, że byli w jakiejś saturnie czy czymś takim. No. No. No, Bremon... Nie, Ciekawe, już Oddana, coś ten. Pudelek na podcaście. Ojżyński w Jankach. Kielecki pudelek. Kielecki pudelek, tak. A jak jesteśmy przy Kielcach, no to kolejny mecz, w którym kości trzeszczały i łapane o, było. O, była znakomita. Z Berlin, no, ale sędziowanie, powiem ci, marniutkie. marniutkie. marniutkie. Tam raz, raz dostał łokciem, kto to dostał? No strasznie tam oberwał od Niemca po, po, po tym i sędzia Nie, nic. No, oni się no, na... tam prali strasznie w tym, w tym meczu, nieprawdopodobnie. Ja hmm. miałem to szczęście, że tego dnia byłem tutaj na meczu pierwszej ligi kolegi Filipa, który przyjechał i który, któremu kontuzjowali drugie kolano. I potem rozmawiałem z nim przez telefon, oni oglądali ten mecz bo w autokarze, jak widać można, nawet w pierwszej lidze. Jechali na mecz z Płockiem Pucharowy następnego dnia i mówili, że po prostu lali się nieprawdopodobnie. Tam trzeszczały kości lali i się tam... W pierwszym meczu no, no też się lali. W Bundesliga tak się gra, no. Przyjeżdża na niemiecka, to wiadomo, że, że tak to będzie wyglądało. No, no znaczy, no szkoda bardzo jest Kopary, znaczy Tomczaka. Cztery Bo tygodnie. Cztery tak. tygodnie, ale to ja widziałem wywiad z nim zaraz po meczu, to powiedział, że. W pierwszym momencie uderzenia myślał, że ma otwarte złamanie włos. Nie, no nie, myślał, jak on to powiedział, myślałem, że mam złamane otwarcie. <grym no, wiesz, <grym> ja, ja w ogóle się dziwię, że on w ogóle mówił. Wyszedł z ręką na tym blaku, jak mu się nic nie stało, a grzebnął tak o ziemię, że wióry poleciały. Znaczy, z no ta rę, ręka, tak, przez, jak go znosili, to myślałem znaczy na, że. E, że, e, że e, tam e, nie upadł się, tylko niestety po prostu. Na skręcony staw na spadł z wysokości półtora metra lekko Nie, nie, no, Ale bo... wiadomo, piłka ręcznie są zbudowani inaczej, no, z innej tak, materii tak. trochę niż cała no, no, reszta Tak, bo jak widziałem też, że dzidziuś leżąc na ziemi, czyli Michał Jurecki, pokazuje, że chce zmianę, a potem się rwał, żeby <coughs> być tam. Już nie mówię co, cleverly w ogóle w tym meczu wykonał. To jest no, osobna, to jest, to jest, osobna to jest, to jest, historia. Po tym, jak dostał tak. wpalnik piłką, jak Wentam ukazał ukazał zejść z powiedział, że nie, on tylko na jedno oko nie widzi, <coughs> <coughs> i że on będzie bronił nadal. A bronił, no to co? On, to on zgwałcił po prostu ordynarnie tych skrzydłowych fixe Berlin. Mm, no, Wybronił naprawdę. im chyba ja 800. Tak, to Jaszka strzał... powiedział też po tym po meczu, że. że no co, co mogą zrobić? No, że według mnie grali dobrze, wypracowywali skrzydłowym takie pozycje, że. Nie, świetne le, pozycje le, le, lepiej się nie, nie, nie dało? Nie, no. no tak naprawdę, Mieli czyste pozycje, dokładnie. Do czystego, do, do, do rzutu. Tylko, że, tylko, że on, robi, on robi jedną rzecz, której nie robi szmal. On stoi przy słupku i przesuwa. Yy, przesuwa, jeszcze tak, Lewą ręką zamiata, nie, bo, albo prawą. No, bo on niby zostawia przestrzeń przy słupku na krótki róg, a on się jakoś dziwnie przesuwa. Przede znaczy, wszystkim był tej... nieprawdopodobnie szybki w tym meczu. O Szmal nie łapał w ogóle w pierwszej połowie, w ogóle. Co mu się rzadko zdarza. To, co szło w bramkę, to wpadało. Modliłem się, żeby Markus wszedł jak najszybciej, wszedł i w drugiej połowie pozamiatał po prostu. No, to, to, no w życia. W dużej mierze dzięki niemu to Biwe wygrało. No i teraz jest tak, że co kolejka Ligi Mistrzów to jest jeden zawodnik, przynajmniej jeden zawodnik Vivek Jelce. Był Jurecki kolejkę temu, teraz będzie, teraz będzie, jak nie będzie Cleverley, to ja nie, nie znam się na piłce ręcznej, a, a będzie. Będzie, będzie, <śmiech> będzie, bo to co zrobił to, to, to, to jest niezłe. będzie. Będzie w 11, w 11, w 11 w w <śmiech> to na pewno, w 7, no, w 7 na pewno będzie. No, mecz, Rewelacyjny, no, w wykonaniu. Nie w ogóle świetny mecz, bardzo dobry, bardzo dr dr dramatyczny. I było fajnie, że, że, że jakby tutaj <śmiech> grali do końca. Czy znaczy nie odpuścili w sensie, takim, nie, nie, że, że nie zapali nie nie takiego nie, nie. momentu, za tak, tak, tak, nie, nie, znaczy nie zrobili tego, co nasi siatkarze z Brazylii. Nie tego, no, Nie, nie mieli czego świętować. Nie, nie, jeszcze. nie tak. zrobili tego też, co zrobiło Wimy w Berlinie w ta, meczu pierwszym. Ta, ta, no właśnie. Też mecz no, koszy, wygrany. I... Wygrany mecz przegrali. Tak. No właśnie o tym mówię, że oni. No ale tam sędzia. się zdarza bo... prostu. Sędzia sędzią, a oni stanęli. No tak, ale tam sędzia im wyrzucił dwóch zawodników w pewnym momencie i grali cztery. No tutaj to dobrze, ale. Ale lądowali na ławce, no i jednak i potrafiliśmy wygrywać te przewagi. I też w więc, jedną więc, stronę były kary, tak, także... i potrafiliśmy wygrywać te przewagi, więc tutaj grali po prostu rewelacyjnie, no. Nie no, fenomenalnie... I... No, ważne, że nadal są, jest przerwa teraz na Ligę Mistrzów. Zostały trzy mecze do końca, bo zostały czechowskie niedźwiadki u siebie i ten mecz trzeba wygrać. No, się to Zostało na wyjeździe i ten mecz trzeba wygrać i będzie sobie można prawdopodobnie pozwolić na porażkę... Nie Odenze, e, jak to się z za to gra Wisła. No ci tam. z Silkeborg. Silkeborg tak. No, z Silkeborgiem. I zostaje mecz z Weszpremem, który pewnie Wiwe przegra, bo to jest drużyna, która wyjątkowo nie leży. Wiwe ze względu i na szybkość gry, i na sposób rozegrania i na sposób obrony. Także i Veszprem i, i Atletico Madryt to są takie zespoły, które najmniej leżą w Czyli ze, ze wszystkich względów. Atletico Madryt to tak no połowie po Europy nie leży. Nie 90%, po 90 na Europie 90, nie leży. Tak, myślę, że, myślę, że wo, wo, wąska grupa drużyn, które czasem da, grają dobrze z Atletico, to będzie Barcelona, pewnie, pewnie Hamburg i pewnie o, Może Kiel, czasem. I pewnie Kilonia. I to i to jest wszystko. Może, może, może Montpellier. Jak, im, jak mieli w, do wysokiej formy, to jest koniec, no, także to rzeczywiście, nie, nie połowa nawet. No, to się przechodzi po kieleckich tych, a dzisiaj umieściłem informację, że wychowanek sekcji bokserskiej błękitnych Kielce, Damian D Dyl, Dyk, Day Bokserskiej? No, był bokserem w Kielcach, a teraz jest bramkarzem w Krzeostrowiec, jest dziś na testach, w Chelsea, Londyn ma podpisywać umowę, 16-letni, Kielczanin Bokser. I, no znaczy, był, Kiel... był w i Kiel... Błękitnik... grał w Krzostrowiec? No tak. To się zdarza. No, wiesz, no, Niestety. W koronie, w, koronie, w koronie miejsca dla niego nie było. W... Wcześniej był bokserem błękitnych Kielce, tam tych juniorskich drużyn. No, czyli świetnie piątkuje, no. W ogóle chłopak z Morawicy, żeby było, żeby było ciekawiej. Czyli takiego miejsca dla nie wtająniczonych jak w... jego Jego żaden jak napastnik walki. jak Petra Czecha nie kopnie. Nie, no tak, nie, bo nie, może nie. oddać. <laughs> jego tak, jego się nie opłaca atakować. No chłopak był, był na obozie z różną Villarealu kiedyś, rok temu, w, w, w tym sezonie. Chciała go Legia, ale do Legii się on jakoś nie chciał wybrać. A w programie szansa go nie widziałem. No bo widzisz, może ma, no, ma profesjonalny kontakt był z i, i 16 lat. 16 no. roze... Bo on grał grał w pierwszej drużynie Krzo także jeżeli grał w profesjonalnym ma... to, to się nie No nadabał. Trudno nazwać teraz drużynę Krzo-profesjonalną No ale kontrakt pewnie ma, no tak, jeżeli no. wyszedł na boisko. także. E... Chociaż jak znam życie mając 16 lat, to nie ma kontraktu i wyszedł po prostu jako... Musi płacić grunek. 3000 na <ślocky> <ślocky> <ślocky> <ślocky> w A Redaktor Ernest zna życie i <ślocky> wszystkie ciemne układy jak od najgorszych problemów. Bo jak, bo jak pokazuje, Polska, kosztuje Liga, 3000. Bo jak pokazuje Polska Liga, tu jest wszystko jasne, klarowne i przejrzyste. No to jest. No. no, no. Ty, ty to tak od skrajności do skrajności. On są to emocjonalny. Jak naruszyłeś, że tak powiem, temat bokserów, to chciałem powiedzieć, że bokser nasz, Diablo Budarczyk. Walka była świetna. Pojechał do Australii nie zlał Australijczyka, co się często zdarza. No i jedzie gdzieś na gościnne występy. Zlał, nie zlał w końcu. Przyłożył mu raz w w końcu go zlał. Ale na tym to generalnie polega. W końcu Najpierw obrywał. Próg, nam trochę zwariował. Umówmy się, czy nie wiem, który z was całą walkę, tą walkę z Greenem oglądał. I to powiem wam, że taktycznie ten Green to tą walkę rozegrał doskonale. Nie bo, wziął pod uwagę tylko jednego. No. Że, znaczy, przygotowanie fizyczne w tej walce było absolutnie kluczowe. I Green od dziewiątej, końca ósmej rundy już zaczynał unikać walki, bo widać, że to, co nie wcześniej no, bo on kończył... wzią, że prowadzi i wystarczyło, żeby dotrwał do końca. Ja i nie, nie, realizował i... to bardzo, ta, ta, bardzo ta, ale, dobrze. Tak, no. ale, ale on fizycznie już po prostu nie dawał rady. A Włodarczyk, który wydawało się, że. Czytał tak... swoje szanse. Znaczy szukasz, no wiesz no stary, no w dziesiątej, no, ty... jedenastej rundzie no tak, jeżeli no, że... mo, można, można przegrać na punkty równie dobrze, jeżeli jesteś byłby równie źle przygotowany fizycznie jak Green, nie, no tak, no tutaj to... była tylko kwestia, czy go po prostu jest w stanie odepchnąć, czy nie. No bo on znaczy, to tak, że ja bym... Tak, ta, odepchnąć i W momencie, jak się, trafi, moment moment się jedzie, jedzie na walkę do Australii z Australijczykiem, to wiadomo jest, że nawet to trzeba go będzie bardzo równa. Albo będziesz minimalnie lepszy, to ją przegrasz na punkty, tak? Te, no, no, no tak, no tak. No, tak bo, Wie, bo, no... Wiemy coś o występie Pudzianowskiego po tym no, to, jest to. Ja, no, nie wymieniałbym Pudzianowskiego obok Włodarczyka nigdy. Jak polski donki. Nie, pokazuję, pokazuję, jak to Funkcjonuje tak. Polski Don King Andrzej Wasilewski robi walki w Polsce, no to nie po to, żeby jego podopieczni przegrywali, tylko po to, żeby wygrywali. A, gr a więc... Green jest najpopularniejszym bokserem w, w Australii. No w ten... no to, to, to, to, występował to, nawet to, australijski. To miało być Nie, no. miał miał no. wygrał chyba. Pudzianowski też występował, ale Green wygrał. A, to, poza tym Green jest ha? surferem. Jak każdy no. Australijczyk. No. Wiesz, to jest, nie, to jest bardzo pozytywna postać w ogóle ten, ten Green, natomiast y, on miał zakończyć walkę, y, walkę z zwycięstwem, z się tak, i zakończyć karierę. karierę tak, A tu mu... No, ale... karierę bez zęba i za złamaną szczęką. No, Inna sprawa, że pacnął go dramatycznie. No, Diablo, Diablo ma siłę straszną y, podobną w, w, w tej prawej ręce. No i okazało się, że na złamanie szczęki całkiem porządnie zbudowanego Australijczyka wystarczyło. No, nie, tylko pytanie super, jest... Nie, bo, no, to, to... Czas był krótki pan nie gdzieś jako nawet upadł w pewnym momencie on jakoś tak bezwładnie, teraz, zupełnie rękami ruszał. Pytanie jest on, bardziej, tak, za chodzi, zawarcia. pytanie jest co dalej, tak? Bo dalej e, e, Ray, Ray Jones Jr. podobno e, chciałby się, e, czy raczej promotorzy chcieliby spojrzeć no Włodarczyka jest tam, tam z Rayem trzech, Jonesem. Chyba trzech jest, z trzema tymi e, kandydatami są rozmowy. Wiesz, no on ma ranking do, do walki do walki z Greenem, miał ranking dziewiąty w swojej kategorii wagowej na świecie. Green miał siódmy, więc teraz siłą rzeczy awansuje. Raz, że Green skończył karierę, dwa że dwa że on tą walkę wygrał. No, <głos> nie ale, ma ale, no ale ja jest, jestem bardzo ciekaw, czy, czy Włodarczyk no, ja jest, protest... jest w stanie pojechać do Stanów walki. już nie jest taki młody, no to tym... jemu nie zostało ileś tam lat kariery, tylko raczej on musi to wykorzystać teraz, w jeszcze, ciągu roku jeszcze nie teraz Ale uciemy, pojednał to. się z żoną, więc tak. jeszcze powalczy. Do, są nowej nowe siły, nowej energii no, bardziej, bo tam no, to wiesz, dramatyczne. To, różnie to do... u sportowców bywa, na przykład jako Lindsay Won po... rozwiodła się z mężem i leje wszystkich, a teraz <laughs> ja, ja, ja, jak się masz, a jeszcze o, do tego zaczęła wygrywać. jej, tak, zdecydowanie. Tak, wygrała... A, wygrała... a... na nazwiska starego, czy nie? Nie, nie na razie, nie, nie, nie, razie startuje jako Won. No. Ale wiesz, pierwszy raz w karierze wygrała slalom no, specjalny, żeby było ciekawie. I to wszystkim był A jeździ fantastycznie dziewczyna. Także jej rozwój tak... Złapała miękkość w biodrach. Mało tego, Wode Miller poczuł, że ona się rozwiodła i też wygrał. Tak. No, tam ta cała afera jest i teraz ciekaw jestem jak to się rozbędzie, bo to protesty, bo długie narty, bo stopnie przygotowany, Bode Miller tam wojuje ostro z PiSem. Znaczy wiesz co, Bode Miller pojechał, pojechał ten super gigant, który wygrał Beaver Creek, to pojechał tak, że jakbyś narysował optymalną trasę ołówkiem przed startem, to by, pojechał, to by z nim, nim, to prze, to nim przegrał. To, to, to, to, to, to, to, to Pojechał tak jak Herman Mayer po słynnym upadku. Tak, tak, tylko jest to, Herman Mayer to miał w sobie taką surowość, nie? A ten ma taką... A, ten a ma... i tam nawet miał moment zachwiania, ja pamiętam, na tym, na, na tym gigancie. Tak, z tak, dwóch, tak... trzecich trasy był taki moment, kiedy go odchyliło i, i, i tam pamiętam, już komentator nawiązał szybko do upadku, że coś tam już z nim nie tak. Tak, tak. Komentatorzy mają to do siebie, że oprócz Janusza Zielonackiego rzadko mieli narty na nogach. No to prawda. Znaczy, jeżeli to są byli zawodnicy, czasami się w Eurosporcie trafiają, ale już w telewizji polskiej, jak słyszę, słyszę kogoś, kto po, pióre, po pióropuszu śniegu wniose Skuje. Jaki zawodnik będzie miał czas, a nigdy nie widział, jak wygląda ściana w Kidswichel albo w Węgen gdzie się patrzy, jak do studni w dół i po prostu. Ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że on nie widział tego, że to jest lód, a nie śnieg. Znaczy... Tak, no bo... Że oni jeżdżą po lodzie. Po śniegu to się jeździ z radka. Po śniegu to my jeździmy. Po śniegu jeździmy my, oni jeżdżą po lodzie, oni równie dobrze mogliby założyć panczeny. Tak, tak. tak. No mało tego, bo Miller właśnie pojechał. No wiesz, szczerze, pojechał krawędzi, jakby... krawędzi ich nart. Nie no, mają wiele sprawdzać. To wspólnego. świetnie widać, jak się na przykład ogląda slalom specjalny. Rozgrywany wieczorem. Wtedy widać po prostu, jak się światło odbija od tego soku. Tam jest lód. Tam yy, jest tak, lód. to polewają wodą, utwardzają mam Jeszcze zdjęcie Marcela Hirscha, yy, y, które mam u siebie na, na Facebooku, które zamieściłem. Tam jest pokazane, jak zawodnik, że Marcel Hirsch proponuje zapamiętać przyszłość absolutna narciarstwa alpejskiego. Człowiek, który technicznie jeździ perfekcyjnie. Jak? Można prowadzić nartę na krawędzi. <śmiech> znaczy ślisk w ogóle nie dotyka śniegu, jak jedzie, jak jedzie Marcel Hirsch. Rzeczywiście panczeny po prostu. Wrzucę na, na naszego Facebooka albo i do nas na podcast, że jak ktoś się interesuje narciarstwem. Dość powiedzieć, że kiedyś się mówiło, że należy kolano wcisnąć, to tutaj Marcel Hirsch w skręcie wciska kolano prawej nogi poniżej kostki lewej. Tak? No i tak, no, <śmiech> tak to no teraz się kładą. No, chyba, że wprowadzi się nowe narty. Tylko, że oni się... No tam, to nic, nie, już niewiele można w tej chwili zdziałać. Znaczy nie wiem, chcą wydłużyć will. Chcą znaczy, wydłużyć chcą, wiesz, no. Zawsze jest tak, że znaczy, nic, Ci, nic się nie da zrobić, dopóki się że, że o tym nie wie i coś zrobić. Stałem ostatnio stałem <śmiech> w team będąc koło kadry juniorów francuskich i narty do giganta, tych juniorów niższych ode mnie, chłopaków i dziewczyn. To są narty, które mają uczciwe 1,9 no długości. długość no, chodzi o to, że, że, że teraz generalnie rzecz znaczy ma być. Nie mówię o nartach takiej, do, szybkich, e, do szybkich ta, konkurencji. Do, do, starszych, do starszych typów po prostu no, ma, ma, jest jakiś taki. Bo nie taki, widzę, taki, żeby narta slalomowa no. była. nadal, Bo teraz minimalna długość narty slalomowej w pucharze świata to jest 1,65 m. Nie wyobrażam sobie, żeby jeździć na nartach krótszych, to na pewno, a na dłuższej narcie przy tak ustawionych slalomach, jak to teraz jest ustawiane, też sobie jest mi ciężko sobie wyobrazić, żeby. No podobno to... mają zdecydowanie zwiększyć tą... No, znaczy, jest, to to, jest, można, to można zrobić tylko przepisem. No, stary, tak, no tak, no i tak Stara to zasada mówi, że jak się czegoś nie da zrobić, to przyjdzie ktoś, kto o tym nie wie i to zrobi. Tak. Zresztą w ten sposób redaktor no, zawada kiedyś naprawił drzwi w moim samochodzie, które się nie otwierały od środka, nie dało się wysiąść ze środka samochodu, ale on o tym nie wiedział i odtworzył. Od profesor tu wysiadł. No tak, to prawda. Ale zostałem zaliczony do, do tego tego grona, co wymyślili tenicylinę i, i jest sposób otwierania drzwi u redaktora a propos <głos> zmieniania zasad, to powinni coś zrobić z tymi żółtymi kartkami, bo mnie to, szczerze powiedziawszy, doprowadza do ryszału. Ale Nie, nie. W piłce nożnej z tym łapaniem kartek, tylko po to, żeby sobie wyczyścić a. konto. Znaczy w ogóle. Bo, bo to w ogóle jest jakaś. głupi przepis. Tak? Znaczy, to, tego, jeżeli się ustanawia przepis, który powoduje, że jesteś wykluczany po którejś kartce, to samemu się kręci bat na własny tyłek. Dlatego, że można to oczywiście zrobić mądrzej, niż zrobił to Pikę który zrobił to w sposób wyjątkowo znaczy, głupi. Ja wolę, wolę, nie. wolę, żeby to robił ktoś jak, tak, jak zrobił to Piqué, niż jak inni robią, że na przykład zetnę tak, ślizgiem przeciwnika, może nie dostanę czerwonej przy okazji, tylko, tylko żółtą, bo to można jeszcze zdrowie zabrać komuś. No, pique po prostu sobie stał. No, no Piqué stał i podciągał getry, tak? tak. E, no, czy znaczy, jasne, no, no, można to zrobić mądrzej, można pociągnąć kogoś za koszulkę, nie robiąc znaczy, mu krzywdy. Tylko, że, tylko pytanie jest w ogóle, ile w tym jest ducha fair play, ile w tym Nic, jest sportu. No. Zero. Tak, to, czyli jest to prze, znaczy, wiesz, przepis. Przepis po... jest martwy, bo to widzisz. Sędzia pokazujący kartkę się uśmiecha, si się uśmiecha, bo wie o co no. chodzi. Zawodnik Czeka wie o co niego. chodzi. Wszyscy musi mu tą kartkę wiedzą, pokazać. Chodzi, tak. Mało tego Waldes, żeby... W, w, w, wiesz, to, znaczy, to, to... Bardzo dobrze jest to rozwiązane w Anglii, gdzie nie jest tak, że automatycznie y, jesteś odsunięty od kolejnego meczu, tylko zbiera się komisja po jakimś no czasie. Też. Nie, no tak, nie, to, no, była nie, komisja, to była komisja, która mogła mu wydłużyć karę o jeszcze jeden Ale dodatkowy Ale nie męcz. chodzi o wydłużenie, tylko o to, kiedy się kara rozpoczyna. Mm -hmm. Nie jest tak, że automatycznie następny mecz, tylko zbierze się komisja. Komisja się zbiera raz na jakiś czas. Tak, i wtedy może być tak, że. przykład. 14 tymi... marca 2013 I wtedy... roku? I wtedy... Nie wtedy graf. Nie, nie, tak, bo nigdy zasad... nie wiesz, kiedy wtedy... ta karta da czy znaczy, tak? W, nie, w nie Hiszpanii... bo to chodzi, chodzi, tylko, chodzi o to, że tutaj... możesz mieć na przykład dwa mecze jeszcze zagrać i dopiero wchodzić tak, w życie. Ale w, ale w Hiszpanii jest tak, że też ta komisja zbiera się raz na 4, 5, 6 tygodni. Tylko, że problem z tą kartką Pikę był taki, że komisja zebrała się dwa dni przed tym, jak on dostał kartkę. Więc nie, komisja w trybie nadzwyczajnym może się zebrać, ale nie zbierze się dla jednej karty. Zebrała się de facto, ale podstawą w Hiszpanii jest do, do zmiany decyzji sędziego, znaczy do zmiany, do wydłużenia kary albo zmiany jej odbywania, terminu odbywania. Jest to, że, że sędzia w raporcie meczowym napisał, że zawodnik umyślnie otrzymał drugą, yy, otrzymał yy, umyślnie żółtą kartkę. Tutaj sędzia nie napisał niczego takiego, więc komisja w ogóle się zebrała bez sensu, bo nie mogła z tym nic zrobić z tym raportem. Więc automatycznie dostał karę jednego no meczu. No właśnie chodzi o to, żeby, że, że, że nie, żeby w ogóle nie było automatycznego yy, odsiadywania kary, tak? Że... Znaczy ja też jestem zwolennikiem, bo to w ogóle się... Mało tego, ja uważam, że raz, że to jest głupie. No ale wtedy dwa... to wiesz, ale wtedy wypadłoby na ważny mecz i byłoby, że komisja z Madrytu celowo. No, no, no znaczy. Przeciwko. Twoim ryzykom. Tak, ale języko, to tak, nie ale mam, tak. Nie łap kartek. To nie łap tak, kartek, tak, kartek nie jesteś karany nie za to, że, że, że grasz. W, wiesz, nie nie to ma być kara, a nie, a nie nagroda. Dokładnie. A w tym momencie żółta kartka staje się no nagrodą. W przypadku tym w Hiszpanii najlepszym rozwiązaniem by było, żeby kara, kara była i żeby unikali żółtych kartek i brzydkich zachowań, to karać po prostu nie graniem na granderby. No tak, ale granderby to jest kara wymierzona tylko w zawodników dwóch zespołów. Co? Myślę, że jak Hetafę, tak. zarzutek Z... kartki nie mogą grać tylko w Gran Derby. Myślę, no nie nie że miałby 82 czerwone kartki. Nie, o, wtedy na przykład przeciwnikiem z, z tabeli. Nie, oni wtedy nie mogą oglądać. <głosy> Odcinają i kablówka. Zamykają im wszystkich w pomieszczeniu. <głosy> Dźwięk <oszczelny. głosy> Nie, no ja, znaczy ja przede wszystkim uważam, że to ma mało wspólnego, raz, że ze, właśnie ze sportem i fair play, dwa, ma mało wspólnego z szacunkiem do przyszłego przeciwnika, czyli można opowiadać, jak bardzo szanuje się Lewantę i że jest to czwarta drużyna w tabeli, ale jeżeli łapie się kartkę po to, żeby w tym meczu nie zagrać, jest prosta decyzją trenera, który wie, że zawodnik ma cztery kartki i zależy mu na tym, żeby wystąpił przeciwko Realowi Madryt, po prostu pikę mógł przesiedzieć mecz na trybunat. I kartki w tym to meczu... Właśnie nie po prostu... Byłaby sprawa absolutnie banalnie prosta. No skoro, skoro i tak nie zagrać, ma nie zagrać w tym meczu, tak ma nie zagrać, to po cholerę wygodzi, i mu tą kartkę, Można go po prostu nie wystawić. A co więcej, można go posadzić na ławce i w razie, gdyby były jakieś potężne problemy, to jednak mimo wszystko wystawić. No. Wydaje mi się, że to było dlatego być może, że by miał nie zagrać, ale sytuacja Barcelony w lidze jest taka, jaka jest, więc Anusz by się okazało, że jednak potrzeba, żeby zagrał. No, no tak, ale wiesz, no, gdyby, gdyby nie zagrał w... Bo Barcelona nie mogła sobie... A może panie nie wygrać tego w świecie, co znamy, że jest to jednak możliwe, oni po prostu na to nie wpadli. No. <laughs> znaczy, a czy, e... Tak samo jak ci orzełkiem. Tak. Znaczy, e, podobno Guardiola powiedział do schodzącego z boiska Piqué, że w takim razie to on w ogóle w następnym meczu nie zagra, bo jak się wykartkował, to i tak grał nie będzie. Podobno. No, tak, coś, takiego, coś takiego padło no i rzeczywiście e, na pikę w meczu przeciwko Lewantę nie mógł grać tak? e, wiadomo, że nie zagra dzisiaj przeciwko, przeciwko Batę Borysów, bo tam w ogóle dzisiaj wyjdą mocne rezerwy tam jest 11 zawodników z drużyny B oprócz kilku, którzy znaczy, trenowało a wcale nie, nie był na miejscu pikę tak pewien tego, że on w ogóle będzie występował we wszystkich spotkaniach, dlatego że Maszerano w tej chwili jest w takiej formie, że on nie dostał wszystkie możliwe najwyższe noty chyba za wszystkie spotkania w tym sezonie. Najlepszy okazuje się, że można z pomocnika zrobić najlepszego stopera ligi w ciągu kilku miesięcy czy on był zawsze pomocnikiem. Defensywny pomocnik, a środkowy obrońca najwyższej klasy światowej to jest jednak drobna no, różnica. Zwłaszcza przy masz rano. <grym> no, tak, prawda? A propos, a, propos, a propos czerwonych kartek to jeszcze to, to jest cały czas się, że tak powiem, wa waży na szali los Wayne'a runeja, który ma karę trzech meczów i trener, trener co ja gadam? nie gadam? Niedobrze. Gada. Trener Capello zastanawia się czego w ogóle zabrać tej sytuacji, tam walczą o skrócenie kary. Powiedział, że jakby były dwa mecze, to... I w tej grupie, no to ważne, to prawda. No ale ty jedzie 23 ludzi na euro, tak? No to na czym on się zastanawia? Czy wziąć sobie Andy Johnsona, czy Wayne'a Rooney'a? Przecież Anglia z grupy... Kogo tak. to mają w grupie? No oni mają, no, nie, nie mają ciężką grupę. No. No ci poza naszą są ciężkie, więc to wiesz. <śmiech> <śmiech> bo oraz skopiliśmy wszystkich <śmiech> ciężkie do... <śmiech> No, okay. no i została. Oni Ukrainę. No. Znaczy, prawda jest taka, prawda jest taka Ukraina, że, że, że w grupie i tak nie użyje wszystkich 23 piłkarzy. No, nie Raczej. ma takiej możliwości. Lepiej trzymać tego Runeja na mecze. Nie, no, oczywiście, że po tak w grupie, no, lepiej żeby było. No. Lepiej, żeby. Eee, no, że przy, że przywołam przykład, że Meżake. po tym jak, jak Zidan dostał czerwoną kartkę w meczu z Arabią Saudyjską, jakoś nie odesłał go do domu. No tak, ale tylko on już tak nie mógł podmienić go na niej, no nie innego ale, innego wtedy. Ale dwa mecze nie grał, bo miał karę na dwa spotkania. A dwa mecze nie zagrał. Musieli biedny Turam i Blanc musieli się zabierać za strzelanie goli, żeby przepchnąć dalej Nie, to była sytuacja chyba kiedyś. Buffon miał taką sytuację, że w pierwszych tak, meczach nie mógł zagrać. I pojechał, i, i pojechał na terenie. Pojechał, turnie. tak. Nie, no, jak się ma takiego zawodnika, no mówmy się, no y, nie, no, jest, je, co, mamy nominacje nominacje do wyborów? Jeżeli, jeżeli do miałby piłki. czterech, pięciu innych napastników, z których każdy wnosiłby jakąś dużą zmianę, jeżeli chodzi o nową jakość do do tak, do wyborów, to będzie okej. Ale jeżeli nie? weźmie napastnika zamiast Runeja, ja to to będzie no, no, czwarty, albo piąty no, wybór. tak? I, no, to, tak A, tak a, a w wziąć... Anglii nie ma wybitnych nowych tam. No co, Benta weźmie? No właśnie, tak, mówię. No nie, ale chodzi o to, i tak ten człowiek nie zagra. Ten, ten no. który pojedzie za ja szans na to, że wystąpi na, na boisku ma żadne. I tak żadne, a Runej to jest jedna no, wy, na zasadzie... niebitna osobowość piłkarz. Chciałem Was poinformować, bo tutaj też nie pamiętałem, ale sobie wygooglałem, że Anglia ma Francję, Szwecję i Ukrainę. No, tak, tak. Francja, no, Francja Szwecja problem. No ciężko, ciężko, ale nie jest to dla Anglików jakaś grupa, w której oni się no. muszą koniecznie bardzo bać. To raczej Anglików nie się trzeba bać w tej grupie. Nie ma lekki grup, bo w kolejnej grupie, czyli w grupie C, jest Hiszpania, Włochy. I Irlandia i Chorwacja. Nie, no, no wiadomo, może. Obie nie, grupy, tak, grupy, grupy że jest My jesteśmy lekką grupą. My jesteśmy, tak. No. No, no, no, ale w początku, bo wiadomo, że wiesz, te dwie grupy, gdzie będzie Polska i Ukraina, będą najsłabsze. Będą łatwiejsze. Tam, bo tam, tam nie ma to jest Jedna jednej drużyny. Czyli tak? Tak. nie, nie ma Niemców i Holandii. Nie ma drużyny z pierwszego koszyka. Nie ma drużyny z pierwszego koszyka. Jest drużyna z czwartego koszyka wystawiona w pierwszym. Tak. Po prostu. Z drugiej strony, jeśli Francja była w czwartym, to wiesz, to wszystko się mocno bo dla Dlatego, że cała reszta stawki jest mocna. Nie dlatego, że my jesteśmy. Tam. Nie, jak to, wiesz, no, to, to było tam nie było no, Nie, Szwedzi grają nie coraz nie lepiej, lepiej no, to jest, jest cięższa znaczy, grupa bardzo. Ukraińcy no, sz... Szwe... będą grali u siebie, no, no to wiadomo te będzie, że widziałem coś... mecze Szwedów z Węgrami w... i to Szwedzi z Anglikami zawsze sobie radzili. No, to, to nie jest, to jest poukłada, No, To jest świetna poukłada na drużynę Tak, ogóle, ale Szwecja więc. z tej grupy nie wyjdzie. No i będzie święta wojna, Francja, Anglia. No, to prawda. Jan Joanna Dark będzie. Tak. Tak. Znowu a tak I jeszcze, a kogut. tak jeszcze, właśnie, bo zapomniałem, bo mi, przecież Ciekawe, skóry... że wrzucą koguta na boisko. <głosy> Ukraińskiego. <głosy> Ale pomalowanego w francuskie barwy. No co? Coś chciałeś powiedzieć? No bo on się nad zaczął rozkinić. Roz roz z głowy. <głosy> <głosy> Rosuje skóry, <głosy> a nie z Rosji francuskiego. Tak, a nie sroce spodogona. No, coś pan Nie, bo w, te, w tejże, w, bo miałem tak nawiązać, ale to już tematy gdzieś popłynęły w drugą stronę, bo w tejże Australii, gdzie był, był walczył nasz. <śla> w której rzadko <śla> się zdarzy, żeby ktoś podli. Tak. Przez Ukrainę do Australii dotarł znowu. Do, do... W zasadzie to w jedną stronę. Nie wiem, czy wiecie, on tam się spotkał z naszymi interferami, którzy też tam siedzą. O, znowu. To jest no byli w garniturach. Bo, bo ja, nie, bo ja chcę o tym powiedzieć, bo to jest sytuacja taka dosyć dziwna. Bo mam, I my... z żeglarzami też, bo tam ser... jest życki, no tak, wszyscy, życki z Kusznierewicza. Tam, tam, wszyscy, którzy no mają tam, tam, tam są teraz eliminacje do, do To jest taki sport, który się uprawia czy... tylko po to, żeby całą zimę siedzieć w Australii. <laughs> Bardzo dobry sport. Ja każdym razie w mamy w tej chwili mistrza i wicemistrza świata. Miarczyńskiego. I Piotra Myszkę. Mhm. A, nawet Myszka chyba jest mistrzem, a, a Miarczyński Natomiast na Igrzyska Olimpijskie z każdego kraju może pojechać tylko jeden. No i to będzie rywalizacja jest... na najwyższym światowym tak, poziomie. Toś to jak w żużlu. Jest to <głos> dosyć bolesne, że mistrz, trzeba skreślić mistrza świata. Albo mistrz, albo mistrz, albo wicemistrz świata na, na igrzyska nie pojedzie, a najciekawsze jest to, że chłopaki w ogóle prywatnie są kumplami tam. Rodziny się spotykają i... nie można mieć wszystkiego. No. No. Wiesz, znam wielu na świetnych piłkarzy, którzy nigdy nie zdobyli złota olimpijskiego. No a no, teraz. Akurat piłce nożnej, złoto -olimpijskie, to tam no ale wiesz, jak już masz Mistrza Świata na przykład i, i Ligę Mistrzostwa. Ale jak Egana. tam grają drużyny juniorskie, no to jak zdobyć Mistrzostwo? No nie proste, jak no się jedzie, błynąć, nie załapałeś, to... No jedzie kilku zawodników starszych. No jedzie, na no, tam to dwóch, trzech, no to wiadomo. No, może. no to właśnie każdy by chciał. Chociaż na przykład taki Messi zaczął od Złota Olimpijskiego. No bo wog... on, on w ogóle zaczął wcześniej. No ale, ale nie w... ma Mistrzostwa Świata. W, w ogóle, że bo ciekawiej, ma 24 lata, chłopaczy skończy w czerwcu, a. Y... Już właśnie ustanowił, ze wszystkich obcokrajowców, jacy w ogóle ever wystąpili w Barcelonie, ma najwięcej występów. Właśnie w tym tygodniu pobił Filipa Koku. No w ogóle ma sporo rekordów takich, to, to... za 5-12, za a ma jeszcze 10 lat kariery, to no. przed sobą. Właśnie 9 stycznia dostanie złotą piłkę kolejną. Właśnie bo znaczy, nie wyobrażam sobie, żeby ją dostał ktoś inny bardzo ciekawie wyglądają, bio, bo już biografie piszą o Messi, w hmm. wieku 24 i lat, tak. tak, bardzo mi się podoba dopisek teraz, no teraz tej piszą wszystkie piszą się tak? po polsku ta biografia z dopiskiem najbardziej aktualna wersja I to, no, ale to tak, <śmiech> to, co tydzień <śmiech> to, to, co pół roku będą trzeba <śmiech> kolejno. kolejną no teraz tak, to książę, czy są wiesz? piłkarze, którym prowadzenie strony na Wikipedii nie, nie zajmuje dużo czasu, bo mają jednego gola w karierze na przykład i nie trzeba je aktualizować zbyt często, a są tacy, że co kolejkę trzeba im dopisywać kilka no, aktualizować Albo nawet też kilka... nie trzeba, bo wiadomo, że to jest bez sensu. Na przykład taki bramkarz rzadko strzela bramką. No, no to zależy, tego. bo jakbyś grał w San Paulo i miał 71 goli w, w karierze, no no. To, ale, ale to mimo wszystko jednak rzadki przypadek. A piłkarz, o którym wspominaliśmy bo kilka razy, malowniczy Bramka Szonyżko zakończył definitywnie karierę. No ale, jakbyś no. sikał krwią, też pewnie już nie chciał uprawiać sportów. No. To zasub ten. No. Panie sekretarzu. Ale pan, pan sekretarzu Godność sława. Jest to jak człowiek. Który... No nie, no, no, widziałem wywiad z nim, w którym on powiedział, pytali się jego po tym, jak podpisał już umowę z Polonią, która to bardzo bardzo świ światle postąpiła i nie przebadała go. Pytał się czy się go, czy ma jakieś symptomy tego, że ma chore nerki. On powiedział, nie, w zasadzie to się dobrze czułem, czasem sikam krwią, a tak to wszystko w porządku. W Mel tak, tak opowiadał, tak, że, żenie, że czasem wypadają, jej nos, ale tak w się kilku, W kilku klubach profesjonalnych NBA, NHL, czy lig poważnych futbolowych za, za ukrycie takiego faktu rozwiązuje się kontrakt z karami takimi, że ony by się nie pozbierał do końca życia, bo to wcale nie musi wyjść w czasie badań na przykład niektóre schorzenia. Ale zawodnik podpisując kontrakt musi się zobowiązać do tego, że niczego nie zataił i że poinformował klub o wszystkim. tak? on no, no jest... się broni, że, że nie wiedział. Że jakby nikt no... tego nie udowodni, że wiedział. Nie do udowodnienia. To. Niektórzy stoją i wiesz... ten. No, to, że nie, nie, będę... nie wszyscy muszą patrzeć w muszle, prawda? Że będę brnął może, dalej. Może za przeproszeniem ścika na siedząco. Na pewno. Że, że będę dalej brnął w ten medyczny koszmar y... Sokrates umarł no, To już jest niezbyt medyczne. Tak, to, to, jest, to jest na Ale młodo, młodo bardzo młodo. 57 lat. Ale to koszmar nałogów. No tak. No. Wiesz, no Brazylia to jest taki kraj, który służy nałogom. No to prawda. Widziałem jakiś taki. No, a piłkarz no, mojego film, film, film na YouTubie jest z, z, Jak się to nazywa? Z, z to, co oni tak chodzą, hmm. tańczą. Co? Karnawał, z karnawału. Chodzą, tańczą. Tańczą. To chodzą, i tańczą. że tak, Są języki opisowe, przykład Belgijski, no. flamandzki, niemiecki. Się... Są takie, że że rzeczownik jest, na przykład, Też. połączeniem trzech tak. czasowników. Jeden, jeden ma chorenerki, a drugi ma sklerozę. No, tańczą. No, tak, tak. Chodzą tańczą, to po polsku, po to karnawał. To, to. No i taki był właśnie bardzo rozbawiony, ale już było widać, że tak słabo z nim bo to no, no, ja sprzed ja, ja, ja go wolę pamiętać z 1982 roku, kiedy to on, Zico, Eder, Juninho... E... A propos fakt, czytałem jakiś wywiad z Sokratesem na, na fali tej jakby wspominek sprzed dwóch, trzech lat kiedy grał w piłkę jeszcze? No nie, w, którym, ale w, którym on, w którym on twierdził, nie wiem, czy to jest prawda i nie wiem, czy jesteśmy w stanie to sprawdzić w tej chwili, że za jego czasów piłkarz w czasie meczu przebiegał 5 kilometrów. To jest bardzo możliwe. A w tej chwili piłkarz przebiega no tak. No więc 10, 10, a 10 a 14. Na tyle na tyle piłka nożna się zmieniła Dramatycznie przyspieszyła to. No, Dramatycznie przyspieszyła no, W zasadzie stali jest... no, mamy, jest... mamy cezurę jasną Taki Sokrates to w ogóle rzadko kalał się biegiem w czasie tak. no, no, tak, no, tak, no, nie On już on, nie on, w ogóle 5 kilometrów dla niego było rzeczą nie osiągalo On był tak no ale Jak się ma taką technikę Jak on to naprawdę On był po to, żeby on stał Tam jemu podali i on odegrał On był od tego, żeby mądrze stać Biega, on, tak. on był od tego, żeby podawać i strzelać. No. No. To, to, bardzo niewielu było takich piłkarzy w tamtej epoce, którzy biegali. Jednym z nich był na przykład Johan Cruyff, który i tak twierdził, że po, po, po co on ma biegać? Przecież odbiegania to są ci, którzy nie mają piłki, de on piłkę de de de ma. Dejla też na wiele nie biegał po boisku. <słuch> tak. Jakbyś miał, wiesz, takie... Swoją drogą, na Brazylia tak wymieniamy nazwiska, że taka piękna, wspaniała, ale wygrać to nie za wiele nie wygrali no ta, nie. w swoim no życiu. No to jest, to jest drużyna, która została uznana za najlepszą drużynę, która nie zdobyła mistrzostwa świata. No, nie zdobyła nic. No, no, nic. Dość powiedzieć, że Raj... Świetna kategoria. Mogę w, taki, w takiej kategorii go w wielu dyscyplinach. Brat Sokratesa, Raj wygrał, był mistrzem świata w piłce nożnej, piłkarz dużo gorszy wydawałoby się, zdobył jakiś tam trofea z Paris Saint-Germain, zdobył Copa Libertadores, do no wygrał w zasadzie wszystko jako piłkarz. A generalnie Sokratesowi to on mógłby buty czyścić. Ja tam, takie miałem zawsze wrażenie, jak patrzyłem na karierę na tak A taki Paolo Rossi, który zagrał właściwie w swoim życiu cztery mecze dobre. W reprezentacji. No wtedy, na tych mistrzostwach. No bo, bo w tego w Juventusie grał fajnie. No, no, no już no, bez przesady. No nie, nie no, no. no był, był, królem, był królem strzelców Ligi Włoskiej, strzelał gole w finałach Pucharów No ale to już nigdy nie było takie, no wiesz, on miał, on miał takie wejście. Tak, no, w, w, w Słabo nie było... nie oglądało seria w 1983 roku w Polsce. <laughs> No to prawda. Ale tam w tej drużynie akurat z, z Bońkiem, z Platinim to Rosji nie był pierwszoplanową postacią. No on tam no, był, on był ale... taki za Bońkiem i, i, i Platinim. No, no, no. Jeszcze, no, jeszcze za, za Tak. No właśnie. <laughs> <laughs> Inna sprawa, że Juventus wtedy składał się z dziewięciu z mistrzów San... świata, tak, plus z Platini San... plus Boniek. No. Tak. no nie, jeszcze był ten San Marino taki facet, co się Bonini nazywał. To on nie był No ale on, ale on miałby miejsce w reprezentacji Włoch bez problemu. Gdyby się nie uparł, że chce być za, San... San... San, San Marino. Czy tam... <laughs> Może chodziło o podatki? Nie, na pewno mu zapłaci 3000. A zapłaci. no, on zapłacił. Przyszedł, przyszedł do prezydenta Juventusu, dał mu 3000. Ale będę San Marinczykiem. Będę ale będę na pierwszym składzie. Ina sprawa, że y, wtedy był te, też taki przepis, który, o którym zapomnieliśmy wszyscy, że w drużynie hmm. mogło być raptem trzech obcokrajowców. Reszta to musieli no, być. Dwóch, no, wtedy dwóch. Wtedy San Marinczyk nie był taki, jak San Marinczyk mimo wszystko. E, no tak, to ale to były... Nie Grał, ale... To były prawdziwie romantyczne czasy futbolu, kiedy to na przykład w lidze mistrzów, nie wiem, teraz w takiej Barcelonie, na przykład zawodnik Laudrup musiał siedzieć na ławce, dlatego że wychodził Romario Majoste... i Stoiczkow. Dzięki temu chyba jeden z najlepszych Manchester United w historii nic nie zdobył, mm, bo, bo Szkoci, Irlandczycy też byli traktowani jako obcokrajowcy i tam się okazało, że mają trzech Anglików <Sę> Sę... Angli... <Sę> Sę... w składzie w i trzeba było naprawdę jakimiś rezerwami grać. No, pamiętam taki że gdzie Schmeichel z Cantoną siedzą na trybunach i patrzą, jak Manchester dostaje Benzki, no niestety. Bo... No tak. No, bo się zmieścili no. często siedział na trybunach, bo grał stoiczko w Romario w Pucharach, na przykład. No. To, para, to, to przedziwna historia już zapomniana zupełnie. Teraz jak się patrzy na drużyny ligowe, gdzie, gdzie w Chelsea nie ma ani jednego Anglika na przykład. W Arsenalu jeden. Nie, to jest więcej. Dzisiaj ciekawy skład Arsenalu wybiegnie na mecz z Olimpiakosem Pirreus i pogrzebie tym samym szansę Borusii na awans. Mimo tego, że Borusja stanie na rzęsach, żeby wygrać z Olympiakiem w no, no, Marseille. sobie sama pogrzebała, no. Znasz ją? Chcę od tej strony? <laughs> <laughs> Doskonale razem wychowaliśmy się w Piaskownicy. Mhm. Razem z Jurkiem Połow. No, a gdyby grali na w każdym pogonią, to można by napisać, że Borussia pogrzebała w Szczecinie. <laughs> Trener ja w Ja myślę, o że triumf ja myślę, że tak, to jest, to jest tym, kolejny y, jest do Zawady zwiastują rychły koniec podcastu. Tak, tak, tak. To, myślę, tak, myślę, tak, myślę, myślę, tak wydaje właśnie ten ten dlatego dobry. chciałem skierować waszą uwagę i uwagę szanownych słuchaczy w inną stronę. No to jest tak, kolejny to jest dowód, dowód na, na dla, to, że to no, jest takie no proste w Grecji. To jest kolejny dowód na to, że, że, że, że, że, że jak, to jakby swój. mnie to nie dziwi, że w Polsce znowu się nie poznano na talencie tego trenera. Poznano się. Dlatego go zwolniono z klubu. Które? jakże? Ja, nie, on z Jagiellonii a, sam się odszedł. Z się. No, właśnie no ale się odszedł, odszedł, odszedł się dlaczego? No, z Jagiellonii bo... no to wiadomo, miał tą klauzulę i szukał innego Nie, klubu, no, no to wie, wiadomo, ale z Jagiellonii się... po prostu... Czasami się czas... kończy jak etap, on no długo jest, był trenerem Jagiellonii. To nie przesadzajmy, żeby po trzech meczach robić z niego boga greckiego. No. Szczególnie, że wygrał Zofii Kreta. Przegrał z Panioniosem, wygrał z Panatinaikosem, a czyli wygrał z dwoma drużynami no, to... ze ścisłej To po pierwsze, a po drugie, liczy się też styl i e, atmosfera, jaka panuje w Drużynie. Oni go tam strasznie chwalą za to, że. jak tak, tak tak tak to jest z Grekami. Tak chwalą. szybko, jak zaczną chwalić, tak, tak szybko mogą zacząć go tam wyrzucać. Znaczy, jak no. dobrze było w Grecji, to wszyscy no, tak. wiemy, jak jest teraz, też wszyscy. Znaczy, zobaczmy, zobac... jak wiadomo, Zobacz, jest. Zobaczmy, bo, bo to czasami z nazwiskami jest tak, że Hector Raul Cooper. To teraz Cooper, świetnie udawać Greka. Hektor Raul Cooper, który był trenerem Marisu Saloniki jeszcze niedawno. Właśnie przed chwilą poszedł, został trenerem e, Racingu Santander. Z tego Racingu zwolnił Naprawdę? się... Tak, zwolnił się sam. W tej chwili Racing Santander ma czterech trenerów, w tym dyrektora sportowego, który prowadził Racing. i Racing po odejściu Hektora Raula Coopera wygrał właśnie pierwszy mecz ligowy od, od bardzo dawna. E, a w miejsce Hektora Raula Coopera, który nie tak dawno był przymierzany do Barcelony, bo... No i ma, ten, parę, 8 lat temu, i ma parę, ma, na parę ma parę pucharów zdobytych. Był trenerem też Inter Mediolan, który przegrał mistrzostwo Włoch w ostatniej w tej kolejce. W tej Walencji, tak, tej Walencji która, która eliminowała Barcelonę z Ligi Mistrzów no, w grała w genialny futbol. No. no i okazuje się, że Hector Raul Cooper mając piłkarzy wychowywanych w dużo lepszych ligach bo dwóch Hiszpanów w tym Javito, też z Barcelony na przykład, piłkarzy z Brazylii piłkarzy z Turcji z tym Arisem, nie potrafił zbyt wiele ugrać. Prawie odpadł z Jagiellonią Probierza z Ligi Europejskiej, a teraz Probierz przychodzi i co? Postawił, postawił twardą defensywę, kazał zawodnikom grać w odbiorze, a mając takich piłkarzy, to golczy dwa zawsze wpadną. No to i okazuje się, że wpadają. I na Pana wystarczyła. Pan Antinajkos to była chyba jego pierwsza porażka w lidze w ogóle. To jest lider, to taka... To, to, to, to, to, to, to, w salonikach to mogą zobaczymy. Tak, a propos, a propos. Pewnie, pewnie. Już a propos, tam widzę, jak dziennikarze mówią, tak ta, <grywnie> jak, jak polscy dziennikarze nawiązują do Gmocha. Tak, to, tak, tak jakże tak, piękna tak, kontynuacja polskiej tak, ja, ja tradycji. Tak, tak, nie, to głównie polscy dziennikarze. A jeszcze... Ja myślę, że Antoni Piechniczek teraz triumfuje. Nie, no jak my. Ja pamiętam wypowiedź z Gmocha. Jak my z Andrzejem i z Kazikiem budowaliśmy futbol grecki, to było wtedy, kiedy Grecja zdobywała Puchar Europy, Oka Mistrzostwa Europy. Okazało się, że to my, my, że to my Polacy zdobyliśmy. Znaczy faktem jest, że trener, trenerem był Niemiec, Otto Rehagel. A Pijał tylko śmietankę. Tak śmietankę jest. A, a, Z myśli a, trenerskiej, Andrzeja. A, a, a, a, a, Harris, a Harris teraz urodził się, a Harris teraz przyszedł na świat wtedy, kiedy już w, w Lidze greckiej tylko Wandzika oglądali i tak Po trenerach to wszelek świadczył chcą nam ukraść kopernika i chcą nam ukraść sukces piłki greckiej. Tak, no. no, oczywiście, że tak. A propos, a propos trenerów, na których się ludzie jeszcze cały czas nie poznali, no, to, wiecie, to nie to... kopernika. Trener to nowym trenerem rzekł. No właśnie, czy czytałem no właśnie, wiadomości wiadomość jestem podobno, w szoku. Ja widziałem dzisiaj rano, że Dinaj, że nie Rafa Benitez. Nie Rafa Beni też. On szczęście. powiedział, że nie będzie trenerem Paris. Leonardo widziałem, czytałem dzisiaj. Słabo znam francuski, ale z tego co zrozumiałem, ale tak czytałem nazwiska że, w wszystkich językach, czytałem, że, że Claude ma jednak. Cloude, Cloude. Cloude. Cloude Makelele jednak. Claude, Claude, Claude że pasuje do, do zespołu i że potrzebujemy takiego. po francusku mówi, no. Tak. no i związany był jakoś z klubem w końcu. No myślę, że to nie, nie jest no, tak istotne, ale istotne jest to, że, że, żeby że może ktoś przejrzał na oczy i spojrzał na CV. <grym ostatnie, <grym> kiedyś było dokonania. świetne, Rafa Beniteza, ale ostatnio jakoś mu się tak nie wiodło. No wiesz, to jest tak, że wiesz, trenerów świe ze świetnym CV, którzy nie mają wyników, to jest 90%. <grym <grym> Zawsze ktoś coś kiedyś gdzieś jakoś jednak udało mu się wygrać, chyba, że mówimy o trenerze Janie Tomaszewskim, który jednak niczego nigdy nie wygrał. A, nawet albo o trenerze i Bońku. Nie no, Boniek jednak coś Z wygrał. Za dwa mecze wygrał. Jest, tak? A jako gdzie... trener? Chociaż widzę włoski, no, spuszczał do niej, wszystko, zespoły, wszystko, tak, wszystko tak, co no, się dało. No dobra, no ale. Ma, ale zdobył jakiś mecz jednak wygrał, tak? Jako no. piłkarz. No. Nie no, jako, jako trener, trener też, też no. Ale pojedincie mecz pewnie wygrał. Za no, dwa może. Nie, do tego, no A swoją drogą tego Chaniego, to właśnie bo niech no wypatrzył no, do Polonii. No jasne, no. no ale wiesz, no, może. A być. dzisiaj powiedział, że dam mu na fryzjera. I nie wiem, kogo miał na myśli. Jak to? Chodzi o to, żeby Polonia trochę awansowała. No. Polonia musi wejść do B-klasy. Ja, ja na fryzjera to... Przy... Cały czas. co to dla Zbigniewa Bońka 30 oglądałem, oglądałem Puchar Świata, to normalnie no miałem aż ochotę wziąć nożyczki i sam tego, tego, tego, tego rosyjskiego że to się muserski nazywa. Ostrzyć? Zrobić mu coś z tą fryzurą, po prostu no. się, się nie da. No, no nawet psy nie dewnie wyrabiają. Psy, psy się. Ja, a ja mam, ja mam zawsze taką ochotę do Fela i niego z maszynką. <do, grym> <grym> <grym> taką wiesz, ręczną do golenia, jakby nie, ale jakiś mu krzyż przez głowę. że to tak. Znaczy nieważne, jakiego ma fryza, ważne jakie bramki no, głową strzela. Strzela nie Bo bramkę w kolei w podania zresztą jodłowca. No, takiego gola głową w Polsce to dawno już nikt nie strzelił. Najlepsi, najlepsi, Najlepiej grający głową piłkarze świata z Patrykiem Klujwertem na czele by się nie, nie, nie powstydziliby <laughs> się takiej bani. Nie wiem, czy ty widziałeś, Ernestia, tego gola. Nie, nie widziałem. Fantastyczna bania. Nie widziałem tego gola. Fantastyczna. Wyjście w górę na ósmym, dziewiątym metrze powietrze... Zagarnął, pół, pół nie metra <głos> Masakra i prawie w okienko W długi róg bramkarz nawet nie machnął ręką Dobrze, słuchajcie Ale wejdzie, coś dobrze, tym jest, że to, zwierzęta, zwierzęta dają no. Ale są tacy Sportowcy, którzy potrafią jednak na chwilę zawisnąć w powietrzu A? Tak jak Michael no. Jordan, jak wyskakiwał Miało się wrażenie, że to wszyscy wokół spadają. Wiesz, on tak się rozglądał, rozglądał. Ile ja, ja, ja mam wrażenie, że też się nad tym zastanawiałem. Zastanawiam Za, się, co zrobić. A może może piłkarz Jurecki, góry. Michał, tak ma. Właśnie przy okazji meczu z Fiksem Berlin zastanawiałem się, skąd to się bierze. Bo mówię, przecież to jest niemożliwe. Nie, to I jest. moim zdaniem to się bierze stąd, że większość zawodników, czy koszykarzy, czy piłkarzy ręcznych oddaje rzut w momencie, kiedy są najwyżej yy, w pułapie swojego skoku. A Michael Jordan albo Michał Jurecki robią taką rzecz, że czekają. Najpierw i momencie, wyskakują. Najpierw wyskakują, siły, czekają, na reakcję, czekają na reakcję obrońców. i w momencie, kiedy zaczynają opadać, kiedy już nie są w najwyższym punkcie, wtedy oddają rzut. I stąd poza u nas bierze no, się ale, to wrażenie, że, że wiszą w powietrzu dłużej. Poza ale... tym najpierw całą energię jakby kierują w skok. A w momencie, jak rzucasz, no to myśli. część energii pochłania ci chociażby no, wyrzutanie tak. piłki z ręki. tak, tak. To jest energia działająca w odwrotnym kierunku niż... Skok. Poza tym masz więcej czasu, no, tak, bo już no. widzisz reakcję obrońców. No nie wtedy Niżej. Ale chodzi Wza o to, żeby wyskoczyć wyżej, wyskoczyć ja wyżej myślę... i wrzucić z najwyższego pułapu, to chodzi też o to, żeby czasem rzucić na przykład nad blokiem zdążyć. Tak, ale, ale zauważ, tej... że Michael Jordan... Ale to też opada, zauważ, tak? tak. Blok i... równocześnie w ręcz Ale wręcz, to, wręcz to jest ręczna. W ręcznej poza tym możesz zawsze obejść. Jeżeli widzisz, że zawodnik ci skacze z rękami do góry, ty widzisz, możesz rzucić, rzucić piłkę, z boku, tak? Tak jak Michael Jordan, on, on na przykład skakał, rzucał punkty odbijając się do tyłu wręcz, tak? I tak. w tym momencie miał, robił sobie te pół metra, gdzie nie mógł zostać zablokowany, on sobie spokojnie wisiał w powietrzu, tam ci spadali i on rzucał. No. proste jak słońce jak drut to no, ja jednak słoneczne. wolę teorię redaktora zawady, bo Pierwszą. teoria redaktora Magdziarza za bardzo przypomina mi teorię o fotonach na ale to jest, to, ale to jest, ta, ale to jest ta sama, ale to jest to sama teoria no to tak, no, tylko ją o, o tym, teoria, tylko inaczej? skąd się, dlaczego tak się zgadzają. Oni się zgadzają, panie radno. Brzmiało to tak, jakby mieli zupełnie przeciw. On próbował rozbudować moją teorię, tak, po prostu, to zupełnie potrzebne. Siła. W ten sposób można powiedzieć, że dogadali się jak Polak z Polakiem, mówiąc ja to samo i zgadzając. A kolega jest humanistyczny. No. Mówiąc to, mamy... to samo pokłócili się. Zgadzając się ze sobą pokłócili się. My widząc jeden przedmiot, widzimy dwie zupełnie różne rzeczy. No. To teraz redaktor ma opowie dyktaryjkę. Znowu? No nie znowu, tylko na koniec podcastu. No, Śnieg gdzieś padał. No właśnie, przez chwilę. O, tak? to ja no, nie to widziałem. Padał, to, to, padam, to <głos> powiedziałem. <głos> tak. Tak. No, u mnie padał na woli. Może, może lekko przyproszył. No, Pruszenie bym tego nie zwał. W raczej miał, padał. Miał, bo to taki było że we wtorek. Ja no, to mam wrażenie, no, w, że Mikołaję. bardziej ktoś sypał łupiesz z dachu. Łupiesz? No, ja. Masz no, ciekawego dozorcę. Ja sąsiadów, masz panie Nie mam nikogo na górze i dlatego byłem zdigany. Bo A, jeszcze skoc, a skoki się rozpoczął. Proszę, Puchar Świata w skokach narciarskich trzy razy zawody już były. No, Kamil no, Kamilek, Kamil, Kamil, tak. Kamil, Kamil, Kamil, filec, Kamilka świetnie skakał. Filec, Kamilka, Kamilka i Żyła zrobił si siódme mm. miejsce. Także, I Żyła z Kamilka. Mało tego, mało tego w Pucharze Narodów, tak zwanym, czyli w klasyfikacji, klasyfikacji generalnej w skokach narciarskich zajmujemy trzecie miejsce. Co się rzadko zdarza po, się... po trzech konkursach. Mało Regularnie mamy trzech lub czterech zawodników w konkursie głównym. Nie no, raz, to, mu, raz, mu, raz, raz mu zawody nie wyszły. No bo powiało mu nie tak jak powinno, czasem się zdarza. Nie, nie tak Zobacz ale... gdzie Morgenstern, zobacz gdzie Schlierencauer, ale tak oni, nie, oni, tylko się jeżeli... na, oni się nagle objawiają na turnieju w czterech, skoczy. czterech skoczy, i później dowiozą to do końca no, no, sezonu, no, wygrywając ta, wszystko. Ta, ta, ta, ta, nie no, -Kofler świetnie skacze, wygrał na razie wszystkie zawody, no ale okazuje się, Kofler, że. znowu? Tak. No. Okazuje się, że, okazuje się że, że, że zawodnik Stoch, zgodnie z tym, co powiedział, lepistą, on się trochę jednak zna na, tych, na tym skakaniu. Powiedział, że w tym sezonie Adam widzisz, Małysz ze Stochem by kiedyś, przegrywał. W którymś, w którymś momencie stwierdzili, że jednak Hanu się nie zna. Ale potem się przyznali, że się zna i się wrócił. Nie, bo się wrócił, wrócił się na wyraźne żądanie Adama Małysza. No, przecież no bo to, a, Adam Małysz jest nieduży i stopy ma małe, ale tupnąć potrafi. To prawda. No. Na progu na przykład. No nie. A, widzieliśmy, że, że Apoloniusz też w ogóle taki wyjść. Zresztą mówiliśmy no. już o tym wielokrotnie. Jego syn też potrafi. I, i córka. <głos> wyjść z progu. Zamąż. Głośno. To jest zamiast Lotek, Flodek B. tak? No, no podobno. Ona już jest. To trzy nazwiska teraz. <głos> Oj, ojoj. Znaczy, się to nazywa Joanna Apoloniusz-Tajner. Tak no, się nazywała Tajner Idzik do tej pory. O, jak Sebastian. Nie wiem, z których Idzików właśnie. No właśnie. Od Doroty Idzi. Ale nie, teraz... Dorota Idzi pracuje teraz w firmie, która ma ze sportem trochę do czynienia, ale niewiele. W PGE. O. A, a, a, a propos były trener... Jest tam szefą a wiecie, marketingu, chyba. A wiecie, to robi były trener dla PGE, nie? Jaki Bartoszek? Ja wiem. Jest właścicielem śmietnika. Ja, Czy znaczy nie właścicielem, tylko szefem. No No to trochę z futbolem ma jednak wspólnego. Ale co, ale przepraszam, jak to on jest, to mi się, że on jest po prostu właścicielem jakiegoś śmietniska. Nie, on czy jest dyrektorem. Dyrektorem. Jest menadżerem. Aha, menadżerem w firmie. No dokładnie w firmie, która zajmuje się tam od, ale, odpadami. Ale, ale, ale, ale odpady to jest... Śmiećmi. To jest <grym> najlepszy biznes. biznes na świecie no. przecież, to no wiadomo. Człowiek śmiecić będzie coraz więcej, tak. nie coraz nie mniej. Nie ma w tym nic zabawnego. I nigdy nie przestanie. To tak jak grabarze, no. Człowiek zawsze będzie umierał. Pewny zawód. Znaczy nie zawsze, jak już nie będzie ludzi, to nie będą umierać. Ale jest ich coraz tak, więcej, nie Słuchajcie, ja muszę przeciąć to. <laughs> Także jest coraz więcej ludzi. A propos, znalazłem Znaczymy taką danie. stronę niedawno, gdzie można sobie wpisać swoją datę urodzenia. I wyjdzie ci data śmierci. Nie wyjdzie ci data śmierci. Wyjdzie ci, policzyć na przykład, którym człowiekiem w historii ludzkości jesteś. Tak, W ogóle. Tam, że... Bardzo ciekawe. A ciekawe, jak po co Ci to pan wie? Wie? No tak jakoś tak, wiesz, no, est jakiś estymując. No. To jest tak, bo kiedyś pojawiła się strona, gdzie można było sprawdzić, jakie tam mandaty się było, czy kiedyś się przekroczyło prędkość. Tak, była jakaś taka strona, gdzie tam wpisywało się swój... E... Mandat? Nie wiem. I że było, że gdzie cię złapali, gdzie policja ma takie Pisywałeś sobie, no, nie mandat spisywałeś Pisywałeś i oni ci i pisało i wyświetlały ci. Ten nie, mandat nie. Dostałeś i musisz zapłacić. Właśnie, właśnie, właśnie nie, właśnie nie. Ja nie pamiętam, bo nie kochałem. Bardzo ale było coś takiego <laughs> I bardzo sportowa. Nie, mnie, mnie obawiła sala. Nie tak, bo to chodziło o kierowców ze sportowym zacięciem. No nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś zawodnik Zolberg bodajże na dojazdówce dostał taką karę, tak. że, że mu się nie opłacało w rajdzie. Potem już tak, nawet, tak, nawet tak, zwycięstwo tak. w rajdzie w Szwecji nie zrekompensowało no, to by przecież mu tego. By była też taka historia. Poleciał 180 na 80 a w Szwecji za to się słono płaci. No, była też taka historia z chowowczycem, że też na dojazdówce przekroczył prędkość i, i, i dostał mandat w Anglii. O, no, i, I tam zajmował dobrą pozycję, mu tam świetnie szło wtedy na Radzie Wielkiej Brytanii. Było tak, że właśnie zatrzymała go policja i to że przez to, że zatrzymała, nie, nie dojechał na czas. I <grym> jeszcze oprócz tego, że zapłacił mandat, tam chyba półtora tysiąca funtów, które było gigantyczną kwotą, nawet jak dla niego. To czyli jeszcze na spóźnił późniejszego filmu. Tym, a na przykład na rajdzie... Nie, nie to było. A na rajdzie H -H -H Katalonii wtedy, na rajdzie Katalonii jechał też, tylko Spokoło. że w po, policji bez koła i policja go asystowała, mu jadąc w autostradziach o bez koła i tam już nie było problemu z mandatem. grał w tym filmie? Słuchajcie, do, bo... taki to najpierw jeździł na rowerze, Jacek pociem... Fedorowicz. Jacek Fedorowicz, o właśnie. A to już chyba szósty raz o tym filmie. <grym> no bo <grym> też na końcu history, podcast... Motodrama się Ja nazywa. też miałem jakoś... I za każdym razem, razem jest ta sama rozmowa. <grym> nie, no, no, właśnie nie, nie to zawinno, ale To z kobielą, co mu ciągle wymieniali te. No no a tak. ciągle wypadki. A to inny. I, i tak, tak, tak. Już nie wiedział, kim jest. A, się to, się się. a to chyba było w lubię Poniedziałku. Tam jak szedł staki, to nie, było, nie, nie, nie, nie. Znowu nie. to samo. Nie. Kończymy rozmowę na temat kinematografii. Na tym się, się pod, pod, podcastu, To nie był kobiela. Ze to starego to, polskiego filmu. Tylko łazulka. Słuchajcie, albo to mi przypomniało... że to było Jest jedna rzecz, o której nie mówiliśmy, która jest związana z motoryzacją. Teraz przypomniałem. Co będzie z Kubicą, bo tak wygląda, że to słabo. Co będzie, Co będzie? A, no, Iceman, Iceman, no. Iceman no, poszedł le do... Lekarze lekarzami, ale jeszcze biznes musi się kręcić, także tutaj może być nawet tak, że się okaże, że on może jeździć, że dla niego nie będzie miejsca, żeby... Nie, tak no miejsca to dla niego no, zawsze jak się jak gdzieś się znajdzie. Jak ktoś jest, tam go Z tego, co rozmawiałem z kolegą, który jest kierowcą rajdowym i się interesuje troszkę bardziej niż my yy, sportami tego typu, yy, no to on, to jest tak, że widziałem takie opinie, czytałem w prasie, że to jest niemożliwe, żeby Kubica wróciła mu taka sprawność dłoni, żeby on y, był w stanie obsługiwać tą kierownicę w formule 1, że to jest bardzo skomplikowane urządzenie i tak dalej. No więc nic bardziej mylnego. Dla takiego kierowcy konstruuje się po prostu specjalnie kierownicę pod, y, pod jego możliwości Tak to tam dochodzi, dochodzi, dochodzi I jeszcze, tyle, no. wiesz, zachowanie przy przeciążeniach, które są naprawdę duże i tak dalej, i tak dalej. No to... Jasne, no wiesz. Nie ty... jest tak do końca. Znaczy, no, to, czy... jest, to jest, to jest, to, to jest sport tak Natomiast... mocno wysiadowany, ja jeżeli ten chodzi o sprawność Ten, wiesz, to, ten no. włoski kierowca, kiedyś startował Bez w formule, tak, potem tam Indykar miał wypadek, jest bez nóg. I, I ma specjalnie skonstruowany boli jeździ nim normalnie. Nie, no tak, no myślę, że, że, że, że dla chcącego nic trudnego. Kwestia jest tylko i wyłącznie tego, czy, czy jakiś team będzie chciał w to zainwestować. No myślę, że on chyba wyrznął nie wiem, on chyba helikopterem zleciał gdzieś tam z jakimś nie, nie pamiętam. To chyba też jest dosyć poważny wypadek. Natomiast, natomiast wiem, że wiem na pewno, że... Yy, wystarczy Zanardi, uchwa... tak on się nazywa. Jak? Zanardi. Tak z Zanarty. wystarczy popatrzeć na to jak w, jak w stawce nie wiem plasują się zawodnicy typu Pietrow, tak? nie no tak, no to powódka, do, do, no ale sorry, to... no to Kubica jedną ręką prowadzi lepiej niż Pietrow, no. Dwoma, bo, bo, no takiego ja paląc <laughs> z pecika, Takiego człowieka, jak nieki jak nieki Lauda, tak. który trzy razy prawie zginął, no, tak, a, a i tak jeździł, nadal był najlepszy. Z tym się Ja mówię tylko, że, że to jest tak naprawdę kwestia tego. Że to nie, czy, nie jest takie łatwe. No. No, że to nie jest takie łatwe i kwestia taki jest tego, powrót. że, że czy ktoś będzie chciał po prostu zainwestować w kubicę? no ja to, uważam, że powinien zainwestować, bo to jest mimo wszystko dobry kierowca, więc jeżeli tylko osiągnie jakąś sprawność, no, no to jest, wiesz, to jest 5, 5 na świecie jeszcze no. pamiętajmy o tym, że w tym biznesie są kierowcy, którzy mają wygrywać i kierowcy, którzy mają jeździć po to, żeby im kibice kibicowali i taki Pietrow jest tego typu przykładem tak? No nie, on nie jest po to, żeby kibice kibicowali, nie, nie tylko chodzi o to, żeby no, sponsorzy byli sponsorowani no, ale to kibice sponsorzy a sponsorzy, taki, dlaczego że... sponsorują dlatego, rosyjscy dlatego, z Panaberi. Ja myślę, że kiedy są tacy, którzy jeżdżą po poważanie. to, żeby wygrywać, są tacy, którzy jeżdżą po to, żeby było z kim wygrywać. No tak? właśnie tak, no, bo, bo no, jakby jak... jeżdżili tygodnie, co mają wygrywać, gdyby wszyscy ludzie byli braćmi, to by nie było sióstr. No, i to myślę, że zakończymy podcast. Tak, już darujemy tego tykteryjkę, no tak, której ja nie tak, będzie. <głos> nie mam, nie no, powiedział, no, że żeby wszyscy ludzie byli by się braćmi. To powiedział, to powiedział, to, to, to, to, to znowu powiedział. No, to nie, to nie było, to, nie, nie to nie było to robienie tutaj sobą. Dobrze, trzeba no, iść no, na, no, na nie Ligę nie Listów. Nie tylko dla Ligę było to powiedzenie, A już że tak, gdyby wszyscy ludzie byli braćmi, to nie byłoby Za 25 minut. Dobrze, czyli żegnamy się. i jak maja pewien finansista, A ten jest długi. Co, co ma szansę? jeszcze na awans teoretyczny. Kolejny podcast po Grand Derby, no, o których tak. nie powiedzieliśmy w zasadzie ani słowa. No no bo o nich szef, należy ale co mówić o... po. No, co co to będzie? ja tylko powiem, że moim zdaniem to będą bardziej, jedno z bardziej wyrównanych Grand Derby o, A to, co to się jeszcze okaże. Tak. Co, roku, co roku mają być wyrównane. Mało tak? tego, mogą, to... być, mogą być na przykład niewyrównane w drugą stronę. Tak, bo schodzącą z plaży Barcelony Real miał rozjechać super Pucharze Jak się skończyło, wszyscy wiemy że Barcelona z piachem w gaciach ograła Real Madryt. No Ale i... Real wtedy teraz... nie grał tak, jak gra teraz. No Real widziałem, jak grał w ostatnim meczu z Gijon. No, no, i, no i, i dla tego właśnie nie, nie rozmawiamy ja przed meczem a Barcelona, o Barcelona, a, Barcelona w, a Barcelona niby w takim kryzysie i tak... Po... Czy, widzisz, czy widzisz sens rozmawiania nie. o Gran Derby z redaktorem? Przed za meczem zastanawiam się, czy będzie sens o rozmawiania po meczu? No. Po, to zależy no, od wyniku Gran Derby. Znaczy, jeżeli... Pozycję, jeżeli... pozycję sekretarza generalnego znam. Jeżeli, Bez względu na wynik. Jeżeli do meczu poprowadzi, poprowadzi drużynę realu y, mózg y, pana Murinio, a nie jego palec w anusie jakiegoś innego zawodnika przeciw tej drużyny. Bardzo was przepraszam, drodzy słuchacze, że poruszyłem ten temat. To wtedy. Ale już prawie dobrnęliśmy do końca. Tak? Zgrabnie o ten tego. Ja, ja, ja zawsze nie. zapominam, że mogę wykonać jeden gest palcem. w odpowiednim momencie. W <śmiech> <Pud> jest polarka <śmiech> Monochematyczny się, <śmiech> tak to rozumiem? Pomimo Rillo przypomnieliście, bez sensu Do widzenia, dratuj Ciśnij pan ciśnij. ten guzik i to... kończymy no. Chipsnego, no Pa! GOL! JEST! Nie! GOL! JEST! Goal! jest!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Boguś, kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Turku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie swą elegancką fryzurę do Gafincz, a tymczasem ty piłce Ryszard Czerwiec. duńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie w białe kosule.